Dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie, no właśnie czego, konglomeratu podcastowego. Jest piątek, a może sobota, a może środa, nieważne jaki jest dzień tygodnia, ponieważ każdy dzień jest dobry, aby zerknąć na Konglo, czyli wasz ulubiony portal z podcastami. Dzisiaj z odmentów zakurzonej biblioteki, przygnieceni starymi książkami, manuskryptami i sekretnymi artefaktami, przybywają odkrywcy Brubakera, w składzie niezmienionym, chociaż już trochę czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania, ale jesteśmy jesteśmy i wracamy a my to Bogusia Szewczyk i Sylwester Kozdroj, twórca podcastu Retro Comics, podcastu Gotam w deszczu i od niedawna również dodatkowy głos w drużynie Konglo. Cześć Sylwek. Cześć Bogusiu, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry. Jak to się stało, że my się tak dawno nie słyszeliśmy? Mieliśmy o tym w sumie nie rozmawiać, ale sorry. <głosy> Znaczy przyznajmy po prostu, że gdzieś tam zawirowania powiedzmy rodzinne, inne różnie, również tematy, inne zajęcia troszeczkę nas odciągnęły od tego Brubakera, ale wracamy. I postaramy się być regularni, tak bardziej przynajmniej. <głos> Za każdym razem, jak obiecujemy sobie regularność, czy to w tym projekcie, czy w każdym innym, to wiadomo, że wychodzi tak jak wychodzi, więc może lepiej tak, nic nie mówmy na temat rację. regularności. Dokładnie, po prostu, tak, nie zapeszajmy. po prostu drodzy słuchacze, musicie od czasu do czasu, a, to znaczy jak najczęściej zaglądać na Konglo i tam pewnego dnia po prostu znowu się pojawimy. Pewnego dnia pojawimy się i formuły odcinków, które mam nadzieję, że nadajdą, związanych z Karem będą miały cały czas taki sam układ, bo do odkrycia zostało rzeczywiście bardzo, bardzo dużo e, komiksów tego scenarzysty. Tym bardziej, że ja już większość tych komiksów przerobiłam. Wiem, że Sylwek jakieś tam tyły jeszcze ma. Mnie oprócz tych superhero i jakichś tam pojedynczych jeszcze tytułów, e, no Przeczytałam praktycznie wszystko, więc jestem gotowa do nagrywania, a skoro startujemy z nagrywaniem, no to e, o, oczywiście blog pod tytułem rozkminy na rozgrzewkę musi być i z tego tytułu, że nie słyszeliśmy się dość długo i nie miałam okazji z tobą pogadać na ten temat, to e, pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do, do, do tematu odcinka. Chciałabym się dowiedzieć, jak tam wspominasz kapitularz e, i swój konwentowy debiut. E, czy, no, bo trochę czasu już rzeczywiście upłynęło, więc myślę, że trochę na chłodno można już do pewnych kwestii podejść. I chciałabym się dowiedzieć, e, czy jesteś zadowolony No i kiedy szansa na kolejny twój występ. <śmiech> czy jestem zadowolony? Myślę, że tak, e, bo... Przez długi czas zastanawiałem się w ogóle, jak to wyjdzie, jak już człowiek stanie przed tą całą widownią, chociaż tam, no, powiedzmy, ona cała nie była, ale kilkanaście osób gdzieś do nas zawitało w końcu. No i cały czas tak rozkminiałem gdzieś tam w głowie przed tym wydarzeniem, jak to będzie, jak otworzę usta, czy będę wiedział, co powiedzieć, czy się nie pomylę, etc. Czyli no, taka gorączka mówcy, który niecodziennie rozprawia na jakiś temat publicznie tylko gdzieś tam, czy też na żywo właśnie tylko gdzieś tam ewentualnie do mikrofonu czy na jakimś Zoomie jeżeli chodzi o pracę ale jak już tak faktycznie troszeczkę minęło tego czasu, ale jak tak wspominam jak już stałem tam i jak ty nas przedstawiłaś i jak już zaczęłaś opowiadać a ja zaraz po tobie to jakoś to popłynęło tak. tak, więc y, ta cała trema, która gromadziła się właśnie wcześniej te oczekiwanie, to ono było jak najbardziej odczuwalne, ale jak już faktycznie się stoi i jak już tak rozmawiasz na temat, który ciebie interesuje i wiesz, co masz do powiedzenia i wiesz, że po prostu gadasz, uh -huh. tak? że, że, znasz, że znasz się na tym, o czym mówisz, to rzeczywiście ta trema poszła w dół, więc ja bardzo dobrze będę wspominał. To, co chciałbym ewentualnie zmienić, to chciałbym chyba mieć wystąpienie w piątek, tak mi się wydaje. Tak. Żeby ta trema jak najszybciej ustąpiła. tak? Czyli przyjeżdżamy o 16, wchodzimy o 17, jest protekcja i po prostu z głowy. Nie żeby to było jakieś takie mega stresujące. Tak? Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że nie wiem, panicznie się człowiek boi przed tym wystąpieniem, ale gdzieś, no tak sobie no tak podejrzewam, że nawet ktoś, kto wiele razy występował przed publicznością i rozmawiał na różne tematy, prowadził różne dyskusje, to jednak gdzieś ten stresik zawsze pozostaje. Zawsze jest to przeglądanie notatek, czy, <grym> czy starczy czasu na to, czy na tamt. No zresztą wiesz najlepiej z autopsji, więc gdzieś ten stresik zawsze jest, a jak już stajesz, masz to za sobą, no to po prostu płyniesz, a sam kapitularz, fantastyczna impreza. To, to o czym mówiłem wiem już u Szymasa, kiedy mm -hmm. Szymas właśnie nagrywał nasze wrażenia. Jest to naprawdę świetna impreza, bo ona jest taka w sam raz. Nie jest za duża, nie jest za mała, bo te Przerośnięte i przyznam się, że po prostu mnie przerażają. Tak jakbym miał stać w jakiejś takiej ogromnej kolejce, czy, czy gdzieś tam spacerować z mapą w ręku, żeby się dostać z jednego miejsca na drugie, no to chyba już jestem na to troszeczkę za stary i mi by się nie chciało po prostu tutaj. Pyrkon wydaje mi się taką imprezą, więc raczej się na niego nie wybiorę. No, Zabrzmiałą tak <laughs> Jak bym słyszała, <laughs> ja bym czytała Rubajkara. <laughs> <laughs> a, a właśnie kapitularz jest takim krem de la crème, Tak, On jest w doskonałym miejscu, jeżeli chodzi o położenie, lokalizację. Jest właśnie takim sam raz. Nie przerośniętym, ale ma bardzo dużo fajnych prelekcji i mam wrażenie, że tak sporo tych prelekcji dotyka takich tematów poważnych, że to nie jest tylko mówienie dla samego mówienia, tak? to nie jest tylko zabawa, nie wiem, jakieś tam promowanie pewnych wątków, czy trendów w fantastyce, czy nawet horrorze, tylko czasami zdarzają się takie prelekcje, które mogą naprawdę człowieka wkręcić i, i spowodować, że zacznie zastanawiać się nad pewnymi zjawiskami w społeczeństwie. No tak, to ja podpiszę się pod tym, co powiedziałeś, bo kolejna edycja kapitularza rzeczywiście też bardzo, bardzo miło wspominam. A jeszcze trochę rozmawiając o tej naszej prelekcji, to ja się do czegoś przyznam, mhm. bo najczęściej jest tak, że kiedy się przygotowuję do wystąpień, już trochę tego, tego było. Nie jestem tutaj żadnym starym wyjadaczem ani ze specjalistą w tej dziedzinie, ale już parę prelekcji wygłosiłam na różnych konwentach i jeszcze do żadnej prelekcji nie przygotowywałam się tak skrupulatnie jak do tej oburbejkerza. <śmiech> <śmiech> Naprawdę tak jest, bo jak, jak przygotowuję wystąpienia z Martą, to my robiłyśmy to już razem wiele razy i wiem, że na przykład wystarczy czy rzucić jedno hasło i tam jakiś tytuł filmu i Instynktownie wyczuwamy, mm -hmm. która o czym chce mówić, i jak to mniej więcej tam sobie później logicznie poukładać, żeby to jednak jeden punkt wychodził z drugiego. Natomiast, moi drodzy, kiedy zobaczyłam <laughs> kiedy zobaczyłam dotatki Sylwka, w, którym, w których było rozpisane po prostu wszystko punkt po punkcie, tak skrupulatnie, to, to mi się trochę zrobiło gorąco i stwierdziłam, <laughs> że samo czytanie wszystkich komiksów świata nie wystarczy, tylko rzeczywiście y, niektóre myśli, które pojawiały mi się w głowie, wymagają takiego sprecyzowania i ubrania je w słowa, także te, to nasze mhm. wystąpienie na kapitularzu z jednej strony dla ciebie było też pewnym rozpoczęciem jakiegoś tam rozdziału, mam przynajmniej taką nadzieję, a po drugie dla mnie to też było pewne nowe otwarcie, bo no nowe doświadczenie pod takim kątem, że jednak przygotowywałam się skrupulatnie jednak sobie w głowie układałam to wszystko po kolei, co chciałabym powiedzieć te najważniejsze wątki i też podchodziłam do tego w sposób trochę inny pod takim kątem, że zależało mi na tym, żeby nie przeładować, żeby nie przebodźcować widzów, którzy tam będą, żeby nie mówić, wiesz, o 70 tytułach mm -hmm. milionie wątków i wydaje mi się, że to się udało nam osiągnąć z tego względu, że wybraliśmy taki mimo wszystko wąski odcinek twórczości Brubakera, więc też, też, też bardzo miło wspominam i w ogóle dzięki, że, że się zgodziłeś, bo no, to nie było takie oczywiste, że, że tam e, uda nam się to razem tam e, wygłosić, więc raz jeszcze dzięki. A jeśli ktoś chciałby posłuchać, to nagranie naszej prelekcji o Brubakerze jest dostępne w archiwum Konglo, nawet z prezentacją, do której też się przykładaliśmy, więc serdecznie was zapraszamy, zerknąć, zerknąć tam można i mam nadzieję, że coś z tej, e, z, z, z tej prelekcji wyciągniecie dla siebie ciekawego. Okej, okay. to, to, to nie słyszę już tutaj Sylwek, nic chyba nie ma do dodania, zatkało go, to do, wykorzystam ten moment, kiedy Sylwek jest zapowietrzony i nie wie co powiedzieć, żeby wprowadzić was w temat dzisiejszego odcinka, chociaż myślę, że już sądząc po tytule i zajawce to wiecie z czym się będziemy tutaj dzisiaj zmagać. Bierzemy na tapet trzeci, finałowy tom serii Friday, Friday, Friday, trójka, znów mamy święta, czyli domykamy tę naszą taką młodzieżowo-detektywistyczną trylogię. Komiks ten pierwotnie ukazał się w języku angielskim, w takim wydaniu zbiorczym, 18-6 sierpnia 2024 roku. 18 października z kolei tego samego roku ukazało się polskie wydanie nakładem wydawnictwa Nagle Comics za ten tytuł. Odpowiada oczywiście ta sama ekipa, co w przypadku dwóch pierwszych części, czyli Ed Brubaker scenariusz, Marcos Martin rysunki i Munza Vincente kolorystyka. Okej. Okay. No, i z racji tego, że trochę czasu upłynęło od tego naszego spotkania, podobnie jak czytelnicy czekający na kolejny tom, mieliśmy czas, żeby się zastanowić, jakie właściwie mamy oczekiwania względem tego, tego ostatniego tomu, bo wiedzieliśmy, że będzie to zamknięcie tej historii, więc od tego zamknięcia chciałabym rozpocząć naszą dyskusję. Sylwku, jak tam z Twoimi oczekiwaniami, czego się spodziewałeś po tym filmie? Nałowym tomie po tych trzech ostatnich zeszytach serii. Właściwie to nie wiem, czego dokładnie oczekiwałem. To znaczy, może rozpocznę od tego, że ja ten komiks bardzo późno przeczytałem. Wydaje mi się, że dopiero rok po jego polskiej premierze, więc nie wiem, czy to wynika z tego, że ten drugi tom, czy końcówka drugiego tomu aż tak mocno mnie wstrząsnęła mną i, i no nie spodziewałem się takiego finału, że stwierdziłem, że jednak to nie jest Brubaker, to nie jest mój Brubaker i tak troszeczkę, może podświadomie, gdzieś miałem mu za złe, że poszedł w tą stronę. Aha. Ale też przez bardzo długi czas, właśnie przez ten rok, miałem wrażenie, że co patrzę na ten tytuł, bo te recenzje oczywiście się pojawiały na Instagramie, na Facebooku. Ludzie coś tam pisali, komentowali, prowadzili swoje rozkminy. I ja postanowiłem sobie w ogóle nie czytać tego, co piszą na tych Instagramach, o. bo tam dosyć mocno hejtowali. Tak mi się przynajmniej, przynajmniej te opinie, które ja czytałem, jednak były takie negatywne, że im się nie podoba, że, że to nie jest taki Brubaker typowy Czyli powiedzmy mieli takie same myśli jak ja po drugim tomie, że coś tutaj chyba za bardzo przykombinował, więc ja sobie przez długie... Ale to w sensie, wpadnę ci tylko w słowo, przepraszam. Mówisz o czytaniu recenzji trzeciego tomu przed jego lekturą? Tak, tak, tak. Tak, że, Aha, że, dobra, że ja okay. jak widziałem gdzieś tam, to faktycznie zerknąłem na dwie, trzy recenzje, ale jak zobaczyłem, Dobrze. że ludzie tam hejtują, to po prostu po prostu sobie odpuściłem, bo mm, chciałem sobie po prostu wziąć na wstrzymanie, tak? Ja tak jak mówię, wiedziałem, że być może nie będzie to Brubaker takiego, taki, którego ja lubię, więc dałem sobie czas na pewne rzeczy, na pewne uh -huh. e, poukładanie tego wszystkiego w głowie. Natomiast jak już siadłem do tego trzeciego tomu, wcześniej przeczytałem ten drugi tom, sobie odświeżyłem, bo tak jak mówiłem, minęło troszeczkę czasu, na pewno nie oczekiwałem już typowego kryminału. To znaczy od początku Brubaker, Brubaker stwierdził, że tutaj będzie miesza, mieszał tę gatunkowość, to o czym już wcześniej wspominałem, więc nie oczekiwałem, że trzeci tom cokolwiek w tej materii zmieni. Nie oczekiwałem również takiej historii powiedzmy stricte obyczajowej, która Myślę, że mocno była widoczna w tym pierwszym tomie, kiedy dostawaliśmy te dramy nastolatków, mm -hmm. jakieś tam motywy odwołujące się do tego, jak wygląda obecny świat, chociażby tam był ten zaznaczony wątek Związku Jednej płci. Tak. Więc ja wierzyłem, znaczy tak sobie już kombinowałem, że ten trzeci tom będzie po prostu domknięciem, ale takim e, bardzo e, nie wiem, kampowym, takim troszeczkę takim lekkim, takim bardzo przygodowym, no bo ten drugi tom końcówka tego tomu wskazywał po prostu, że Brubaker powiedzmy no rozpędzi te swoje wodze wyobraźni, ten wóz z wyobraźnią i po prostu będzie płynął już w takim stylu zupełnie niepodobnym do tego, co wcześniej tworzył. I mam wrażenie, że chyba tak troszeczkę rzeczywiście jest. No, mnie się wydaje, że ta nieokiełznana wyobraźnia Burbakera w przypadku tego tytułu jest akurat czymś, co działa na niekorzyść odbioru, bo w mm -hmm. pewnym momencie, jak będziecie sobie czytać ten finałowy tom, to można odnieść takie Wrażenie, że Brubaker rzeczywiście puszcza się peronu, i że totalnie wszelkie pomysły związane z tymi wątkami fantastycznymi, które przyszły mu tylko do głowy, to stwierdził, że wpakuje w tę historię. Na ile to wszystko się sprawdza pod takim kątem domykającym całą tę opowieść, to sobie myślę, że za chwileczkę porozmawiamy spoilerowo, bo to też trzeba podkreślić, że o to, żeby ta recenzja była pełna i żeby pewne rzeczy wybrzmiały. W i właściwie, no to musimy się tutaj zagłębić w te, w, te, w te spoilery. No ale tak, moje oczekiwania względem tego trzeciego tomu, no przede wszystkim ja byłam bardzo nachajpowana, bo byłam mega ciekawa mm -hmm. y jak to wszystko w ogóle zostanie domknięte, bo y zarówno Brubaker, jak i Marcos Martin pootwierali sobie przez te sześć wcześniejszych zeszytów bardzo dużo furtek. Sporo tutaj było takich ziarenek, z których mogłoby powyrastać dużo ciekawych rzeczy. I ja, myśląc o zamknięciu tej historii, to zastanawiałam się właśnie, jak, jak im się uda to wszystko połączyć, bo miałam pewne obawy co do tego, że te trzy finałowe zeszyty, to może być trochę za mało, żeby całą tę historię domknąć. Mhm. W pewnym stopniu te moje obawy, ten mój niepokój okazał się zasadny, bo zamiast y, kończyć niektóre rzeczy, to Brubaker dorzuca sobie właśnie jeszcze jakaś, jakąś masę nowych wątków, które praktycznie do tej fabuły nie za dużo mm, mają, nie za dużo wnoszą, poza, poza tym, że w ogóle są. Ale już to spłętowanie drugiego tomu, czyli cały ten wątek podróży w czasie, to już był faktycznie taki moment, w którym no, zaczęłam, się, zaczęłam się obawiać, co on tutaj, co on tutaj będzie majstrował dalej. I jeszcze też jedna kwestia wydała mi się ciekawa i w sumie o to też chciałabym się ciebie zapytać, bo przed chwilą wspomniałeś, że yy, czytałeś ten komiks bardzo późno i że wyświetlały ci się w różnych miejscach opinie na jego temat. Ja mam trochę inne wrażenie, bo wydaje mi się, że tych recenzji ostatniego tomu jest niedużo. tak Jakoś tak te pierwsze dwa tomy doczekały się większej ilości konkretnych omówień. A tutaj tak jakby nie wiem, czytelnicy się trochę wycofali i zaczęłam się zastanawiać na ile to ma związek z jakością tej historii? Czy może taki stan rzeczy bierze się z faktu, że czytelnicy, czekając na domknięcie, na to wydanie zbior zbiorcze, na to, że e, pojawi się to w wersji online, bo mo może po prostu ten zapał trochę im opadł. Jak ty myślisz? Mm -hmm. Znaczy wydaje mi się, że tu jest no, dwie kwestie mają na to wpływ. Tak? Przede wszystkim zakończenie tego tomu drugiego, który no pokazał, że to jest taki Brew Baker troszeczkę inny końcówka w ogóle drugiego tomu to jest puszczanie się peronu, więc tak. myślę, że jak ktoś liczył, że to będzie kryminał, no to jednak się przeliczył po prostu. Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę wina wydawcy, który bardzo mocno gdzieś tam podkreślał, że, że to jest coś takiego, nie wiem, jak Stranger Things, mhm. co, takiego bardziej kryminalnego wydaje mi się, takiego bardziej mrocznego. Myślę, że właśnie końcówka troszeczkę drugiego tomu to, to zmieniło, te podejście czytelników do tej historii, i być może dla nich po prostu było za dużo, że to idzie za bardzo w fantastykę, w tak, nie wiem, w urban fantazy, coś, coś w tym stylu, więc dali sobie z tym spokój. Nie wiem też, czy mam nadzieję, że tak nie jest. Ale wydaje mi się, że jak no ja natrafiałem sam na opinie same negatywne, i nie wiem, czy to nie jest tak, że jak ktoś. No wiesz, te opinie nie pojawiają się znikąd. Najczęściej to jest tak, że te komiksy, które lądują na Instagramie, no biorą się z współpracy marketingowej, tak? Więc być może po prostu nie chciano za mocno, nie wiem, negatywnie wypowiadać się o tej części. Nie wiem, coś, coś takiego, tak żeby nie podpaść wydawcy. Mam nadzieję, że się mylę, tak jak mówię, ale wydaje mi się, że mogło też to mieć wpływ. Ty mówisz, że w ogóle tych recenzji nie widziałaś. No, ja rzeczywiście gdzieś tam mi migały troszeczkę, być może więcej, bo to był chyba raczej taki, taki standard, jakiegoś takiego spadku emocji nie widziałem, żeby mhm. te, tego było mniej z tej liczby, ale rzeczywiście no, te, na które trafiałem, to, by, to były negatywne, a odniosę się jeszcze odnośnie tych wątków. To, to o czym wspomniałaś, że nagromadzenie tych wątków. Tak, tak. Mi przeszkadzało, że to są same tak naprawdę wątki nadnaturalne, tak jest. bo ten pierwszy tom jeszcze bardzo, no, wydaje mi się, miał taką podbudowę, że owszem, coś tam się dzieje w tym, w tym King Cross, że to jest jakieś miejsce wyjątkowe, to Lancelot tak mocno bardzo punktował, że to jest, tam się dzieje nie wiadomo coś? co, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Tak, coś się dzieje, jest jakieś tam święte miejsce, etc., ale mimo wszystko dostawaliśmy bardzo dużo tych wątków obyczajowych. To, o czym wspominaliśmy, że te jakieś tam dramy młodzieżowe się pojawiają i to bardzo tak naturalnie wybrzmiewało. Także był czytelnik w stanie utożsamiać się z tą postacią tytułową. Zresztą z każdą postacią właściwie, która się pojawiała w tej historii. Natomiast ten drugi tom rzeczywiście nawrzucał dosyć tego bardzo dużo. Jakieś tam tajne stowarzyszenia, właśnie podróże w czasie, czy jakieś tam mhm. e Portale. jakieś dziwaczne. Tak, portale, czy jakieś, no, wiesz, chociażby, nie wiem, ta szkarada, która w pewnym momencie się pojawia w drugim Aha. tomu, tak? ta policjantka zmieniająca się w tą dziwaczną, creepy postać. No, tak, tak. Te, tego w tym drugim tomie było już chyba zdecydowanie za wiele. W drugim tomie, a w trzecim jeszcze dołożył właśnie, tak to wspomniałaś, kilka. Więc wydaje mi się, że no po prostu spadek zainteresowania serią. Że, że po prostu nie, nie pykło, bo, no bo to nie był raz taki Brubaker, jakiego by oczekiwali. Przynajmniej jego fani Mhm. osoby, które mają z nim styczność i czytają właśnie te kryminały, myślę, że troszeczkę o tej serii się odbiły i być może stąd spadek tego zainteresowania. No tutaj też myślę, że marketing tej serii, sposób w jaki ona była sprzedawana jest również dość ciekawym wątkiem, bo ty z jednej strony mówisz o tym, że Baker jest tak bardzo kojarzony z tym noir, z kryminałem, z jakimiś opowieściami sensacyjnymi, oczywiście pełna zgoda, ale od samego początku podkreślaliśmy, że Friday jest jedynym. Jednak trochę innym Brubakerem, że to jest trochę inny rozdział jego twórczości, który być może trochę odwołuje się do tych rzeczy, które Brubaker pisze dla superhero. To z jednej strony, a z drugiej strony też w kontekście sprzedawania Friday jako horroru, bo to też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że ta seria w kilku miejscach jest po prostu klasyfikowana, właśnie tak, gatunkowo. To jeśli miałabym się do tego jakoś odnieść, to e, ta detektywistyczny Brubaker to jest rzeczywiście tom pierwszy. Horrorowy Brubaker to jest ta część druga, na którą trochę tam utyskiwałam z perspektywy czasu. Też, też mm -hmm. wydaje mi się, że nie wszystko tam po, po poszło właściwie. Natomiast ten Brubaker, ta część trzecia, to jest już rasowa fantastyka. I to taka mm -hmm. fantastyka, która wprowadza jako rzeczy normalne, jako oczywiste w tym świecie coś, co wcześniej nie było zasygnalizowane. Ja wrócę do tego wątku, jak już będziemy opowiadać o tym, co się de facto dzieje w, tym, w, w, w, w, w tych ostatnich zeszytach serii, ale wydaje mi się, że taka niespójność pod kątem tego, co twórcy chcieli zrobić z tą serią, to też może być taki czynnik, który wpłynął na to, że czytelnicy jednak się odbili, no bo z jednej strony historia jest super i też jakiś tam pierwiastek zaciekawienia. Ja też tak, też byłam ciekawa, jak to się wszystko zakończy, ale poprzez, te, poprzez tego, z powodu tego, że nie byliśmy w stanie sobie tak logicznie wybiec naprzód, to. Poukładać tego. Oczekiwania się chyba chyba rozjechały. Takie mi się wydaje. Mm -hmm. Znaczy odnośnie tej gotunkowości, myślę, że w trzecim tomie, no, no tworząc okładkę do tego trzeciego tomu, tam wydawca polski też poszedł troszeczkę po rozum do głowy i chyba chciał gdzieś tak podpowiedzieć czytelnikom, z czym mogą mieć tutaj do czynienia, bo oni już nie szli ani w kryminał, ani horror, tylko czytamy tam, że jest to przekraczająca tak, bariery jest. gatunkowe, opowieść przygodowa. Mhm. Czyli z, ktoś tam zdał sobie sprawę, że faktycznie ten miszmasz gatunkowy jednak tutaj jest bardzo mocny, a w trzecim tomie to już w ogóle, więc... No, z jednej strony to pewnie jakaś taka furtka, tak? informacja, że czytelniku możesz się tak naprawdę spodziewać wszystkiego, co pewnie działa troszeczkę jak wabik, że no, czytając to zastanawiamy się, tak? w którą to stronę rzeczywiście może pójść, no i już mamy z tyłu głowy, że to jednak będzie coś wow i może warto dać temu szansę. No, z drugiej strony pytanie, tak? czy ci, którzy na początku byli za horrorem, czy, czy kryminałem, czy... No, pójdą dalej, czy widząc mhm. ta, taki tytuł, nie pomyślą sobie dobra, to już jest tak odjechane, tak przekombinowane, że, że po prostu nie. Tak, Ja sobie daruję i przestanę czytać. Bardzo jestem ciekaw, jakby to, jak, to, jak to rzeczywiście wyglądało i czy rzeczywiście ten trzeci tom jest jakoś nie wiem, mniejszą ma sprzedaż, tak, albo no, po prostu ludzie po niego mniej sięgają nie wiem, chętnie bym się dowiedział, ale naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak, jak to mogło zostać rozegrane. No też się nad tym zastanawiałam, no bo czasami niektóre serie kupujemy tak trochę, w cudzysłowie, z obowiązku, skoro mamy pięć wcześniejszych tomów, mm -hmm. no to wiadomo, że ten, po ten szósty sięgniemy, żeby gdzieś tam dopełnić serii. Wiadomo, że komiksiarze mają jakieś takie tutaj pier, jakiś taki mocny pierwiastek kolekcjonerski i tak łatwo nie odpuszczają, więc może idąc właśnie za ciosem y, część osób zakupiła ten trzeci tom właśnie po to, żeby te serie są sobie na półce dopełnić. Nie? To na pewno. No, tak jak mówię, ja po drugim tomie, w końcówce drugiego tomu byłem lekko <śm> zszokowany i rok <śm> czasu tak zajęło mi kupienie tego trzeciego i go przeczytanie, ale no, nawet jeżeli miałbym bardzo złe przypuszczenia, jak to się wszystko zakończy, jeżeli nawet bym wiedział, że Brubaker mnie rozczaruje i to nie będzie mój Brubaker, to, to i tak ten tom przeczytałem. Tak? Tutaj nie było innej opcji bo gdzieś mimo wszystko to o czym wspomniałaś, te wszystkie wątki no byłem ciekawy jak zostanie finalnie rozwiązane i czy rzeczywiście no nie wykluczałem, że zaskoczę się pozytywnie, tak? No umówmy się, może to jakoś tak sprytnie wszystko zostanie połączone, że spadnę z fotela czytając, z czego bym bardzo był zadowolony, no czy tak się stało no, to zaraz sobie o tym porozmawiamy ale ta moja żyłka właśnie kolekcjonerska, mm -hmm. no i w ogóle takie fanaberia, żeby tego brew mieć na półce, no tutaj nie było opcję, żeby ten trzeci tom również tam się nie znalazł. No dobrze, zawsze to jest też spojrzenie w nieco inną artystyczną twarz Brubakera, a to zawsze warto zrobić. Okej, okay, no to mm, trzy zdania na temat y, fabuły tego ostatniego tomu, bo myślę, że aby w ogóle zacząć rozmowę na temat tych fabularnych rozwiązań, to trzeba trochę zarysować tutaj pewne konteksty. Trzeci tom rozpoczyna się w momencie, w którym skończył się drugi. Idziemy rzeczywiście tą fabułą tak bardzo bardzo, bardzo chronologicznie, niewiele czasu upłynęło i razem z Friday cofamy się o 9 dni, czyli do tego momentu, kiedy wraca ona do King's Hill na ferie świąteczne. Cofamy się w czasie dzięki w, w, wspaniałemu urządzeniu, czyli takiemu zegarkowi, który umożliwia podróże w czasie. No i nasza bohaterka próbuje się zastanawia się nad tym, próbuje rozkminić, po co właściwie cofnęła się do tego momentu. Czy ma uratować swojego przyjaciela, czy ma rozwiązać zagadkę? I o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Oczywiście pojawiają się różne zaskakujące zwroty akcji. Jednym z takich najważniejszych zwrotów jest to, że przyjaciel, czyli ten najbardziej bystry chłopak w mieście Lancelot, do pewnego stopnia okłamał Friday, coś tam się wydarzyło nieprzewidywalnego. No i w trzecim tomie dowiadujemy się również, kim jest Biała Pani i jaki plan snuje, co też chce zrobić w tym miasteczku. No i nasza drużyna, która też nagle się pojawia, w ogóle znikąd się kompletuje, jakaś tutaj jakaś tutaj magiczna drużyna pierścienia, będzie próbowała te zamiary białej pani, będzie próbowała ją po prostu powstrzymać. No to, to są takie mhm. ogólniki, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj nie za dużo tych spoilerów nie zrzucałam na was, żebyśmy jednak pewien tam element niedopowiedzenia zachowali dla tych z was, którzy później na przykład się z nami, z nami pożegnają, to powie, powiemy może na początek, czy, czy ten jest dla nas satysfakcjonujący, bo my czytaliśmy wszystkie poprzednie tomy i mieliśmy pewne oczekiwania. No i właśnie Syrwek, jak tam ten Brubaker? Jesteś w drużynie tych rozczarowanych, <ścoughs> Czy jednak będziesz tutaj całą swoją magiczną mocą bronił Brubakera i jego rozwiązań? Chciałbym powiedzieć, że będę go bronił, ale nie będę. Znaczy, nie. Częściowo może tak. tak. To, to nie jest, żeby było jasne. To nie jest komiks, gdzie Brubaker całkowicie się wyłożył. Mi się wydaje, że czytelnicy, którzy go znają, mogą utwierdzić się po prostu w przekonaniu, że. Brubaker, o ile pewne doświadczenia w komiksach, w tematyce science fiction posiada, chociażby właśnie pisząc liczne historie superbohaterskie, czy też Kapitana Amerykę, czy Autority, która jest bardzo taką mm -hmm. serią idącą właśnie takie tematy, czy jak podróżowanie w czasie, science fiction na pełnej, etc. Czyli on ma jakieś takie doświadczenie właśnie w tej materii. tak? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta seria pokaże, ten trzeci tom szczególnie, że mimo wszystko on dalej jako autor bardziej się sprawdza w historiach tutaj trzymających się bardziej normalności, że lepiej mu wychodzą no, budowanie tych, lepiej mu wychodzi budowanie tych relacji takich bardziej rzeczywistych i takich problemów, które no, są zakotwiczone po części w naszym społeczeństwie, w naszych powiedzmy doświadczeniach życiowych kiedy po prostu mhm. buduje ten bardziej realny świat. To, o czym mówiliśmy na samym wstępie chyba właśnie przy tomie tym pierwszym, no, omawiając w ogóle postać głównej bohaterki, że ona jest bardzo taką postacią, no, z którą możemy się utożsamiać. Tak? I wydaje mi się, że wówczas no, my byliśmy zachwyceni w ogóle tym pierwszym, pierwszym tomem i rzeczywiście ta historia no, dawała kopa. No, mieliśmy nadzieję, że ona pójdzie właśnie w tą stronę, którą tam szła powiedzmy takiej powieści troszeczkę detektywistycznej i ona rzeczywiście idzie pod pewnymi względami. Natomiast jak już w tym trzecim tomie dochodzą takie wątki science fiction, to ja jako osoba, która gdzieś tam kiedyś czytała dosyć mocno fantastykę naukową, to mam wrażenie, że Brubaker czasami się gubi. Że Aha, tak. o, o ile o ile powiedzmy on tak ogólnie bardzo mocno zarysowuje wątek, że o, przemieściła się w czasie, mm -hmm. to wynika z tego, ma magiczny zegarek, cofa się i to tyle. O tyle, kiedy on próbuje, czy też, no właśnie, kiedy próbuje nam w jakiś sposób tłumaczyć, z czego to wynika, to on idzie bardzo mocno na skróty. On mm -hmm. rzuca jakimiś tam półsłówkami, czymś na zasadzie, nie wiem, tam chyba Friday wypowiada, teraz to wszystko ma sens. Nie I ma koniec, sensu. tak. To, to, to, to, to, I to jest koniec, tak. Ja wiem, że jak, teraz, jak sobie tak o tym przypominam, aktualnie czytam Mastertona mm -hmm. Ruka, i mam wrażenie, że tu jest takie tłumaczenie troszeczkę na zasadzie właśnie Mastertona, że jedno zdanie, bo tak, no tak, tak bo jest. na przykład i ruch to potrafi i tyle. I, I zostawiamy wszystko w porządku, ukrywa trupa powiedzmy i nikt się o nic nie pyta. I troszeczkę mam wrażenie, że Drew Baker jest takim Mastertonem, że on tutaj upraszcza bardzo mocno pewne mhm. kwestie, co nie jest dobre, bo... Z jednej strony osoby, które być może faktycznie zafiksowały się na tym wątku science fiction. Pewnie takie były. Mamy człowieka, który pisze kryminały, tym bardziej teraz idzie on w stronę fantastyki. Jak się za coś bierze, to Brew Waker do tej pory pokazywał, że potrafi wyciągnąć z tego bardzo dużo. A tutaj... Tego nie robi zupełnie. On właśnie mm -hmm. nie idzie w szczegóły, zostawia to takie, no, zostawia te ogólniki i właściwie to tyle. I osoby, które oczekiwały tych szczegółów, no, będą tutaj zawiedzione. Z drugiej strony, osoby, które oczekiwały czegoś bardziej przyziemnego, jakiejś takiej bardziej historii, która mocniej trzyma się peronu, też będą zawiedzione, bo. Bo, ta, bo ten trzeci tom po prostu no bo tak. y, idzie totalnie po bandzie, więc tutaj nie ma mowy, żebyśmy no, raz, że mieli w ogóle jakieś miejsce na to, żeby bardziej się skupić na takich wątkach przyziemnych, ponieważ tam praktycznie każda plansza dorzuca coś y, od siebie, coś takiego, że po prostu y, chwytamy się za głowę, więc y, no, mam, wraż no, mam wrażenie, że niestety Brubaker tutaj troszeczkę y, się wyłożył. Na, na tym trzecim tomie. To jest trochę dziwne, bo tę swoją wypowiedź rozpocząłeś od takiego stwierdzenia, że Brue Baker się dobrze sprawdzał jako ten twórca superhero. I w tych historiach superbohaterskich nie zawsze wszystko jest tak wyłożone, wiesz, logicznie i konkretnie wytłumaczone, skąd się dana moc bierze. Oczywiście takie historie również się zdarzają, ale nie zawsze. I mhm. dla mnie jest to faktycznie ciężko ogarnąć, yy, że Brubakerowi w przypadku tego trzeciego tomu aż tak bardzo nie poszło, bo te wszystkie zarzuty, które wytoczyłeś przed momentem, to ja mogę się rzeczywiście pod nimi podpisać. Chociaż też trochę Brubakera będę bronić, bo z jednej strony on tłumaczy wszystko w, w, te, w taki sposób niejednoznaczny bardzo. Jest tam jedna kapitalna scena, kiedy Friday pokazuje zegarek i mówi pewnemu bohaterowi, że mam coś takiego, dostałam to od ciebie, więc musisz wymyślić, jak to zrobić i koniec, nie? I potem mm -hmm. następny, w następnej scenie, jak się spotykają, to ten zegarek już jest i działa, więc y to tak po prostu, jest i pyk. My myślę, że też tutaj y głównym problemem tej serii y i to też wydaje mi się bardzo dziwnym aspektem, mm -hmm. jest to, że oni nałożyli na siebie taki duży rygor. Tak, takim kątem, że założyli sobie od mm -hmm. początku, że będzie to dziewięć zeszytów i Ani ani grama więcej. Tym bardziej, że i tak jak sobie wspomnicie albo będziecie słuchać tych naszych wcześniejszych podcastów, to my tam w pewnym momencie powiedzieliśmy, że cała ta idea Panel Syndicate, czyli tego portalu, na którym twórcy będą przygotowywać komiksy w wersji elektronicznej, to była wspaniała z tego względu, że nikt ich nie ograniczał. Nie było żadnego wydawnictwa, które zmuszało, żeby no, robić więcej tomów albo mniej. Więc tutaj mieli naprawdę dowolne i swobodę działania. I zastanawiam mm -hmm. się, z jakiego powodu oni jednak zdecydowali się zostawić te dziewięć tomów, bo patrząc na te wszystkie wątki, które są tutaj porozpoczynane, i na te rzeczy, które nie doczekały się właściwego zamknięcia, to mam takie wrażenie, że ten jeden zeszyt jeszcze by się tutaj przydał. Jeszcze, żeby te historie trochę pociągnąć, pewne rzeczy wytłumaczyć, pewne rzeczy nam tutaj bardziej pookreślać. Natomiast to całe zamknięcie historii, ten ostatni zeszyt, zeszyt dziewiąty, to jest już naprawdę taka gonitwa na złamanie karku. Naprawdę, tam akcja po prostu pędzi, zwrot jeden goni drugi i też właściwie całe to wielkie, cały ten wielki finał, to też jest z mojej perspektywy trochę rozczarowujący, bo mimo wszystko, ja oczekiwałam jakichś tam fajerwerków wielkich. Chciałam, żeby to miało takie spektakularne mhm. rozwiązanie, no bo skoro idziemy już w kierunku fantastyki, no to dobra, nie ograniczajmy się, mhm. nie? A tu jednak wszystko jest tak... Ugładzone właściwie, no to, to też o finale zaraz powiemy, ale jednak to mnie trochę tam rozczarowało, to z jednej strony, a z drugiej strony mam wrażenie, że Brubaker o ile potrafi fantastykę, to te wszystkie motywy takie typowo fantazy, wiesz, podróże w czasie, magia, pojawiające się elfy, mm -hmm. jakieś tajemnicze symbole, mam takie przeczucie, że on chyba nie czuje tego właściwie. Znaczy, ma jakąś tam wizję może gatunkowych założeń, ale nie potrafi w jakiś tam konstruktywny sposób przekuć tego na znaczy, fabułę. Nie. Odniosę się do, do dwóch kwestii. Przede wszystkim do tego, że zabrakło zeszytów. Pełna zgoda. To, o czym mówiliśmy przed chwilą, o tym nagromadzeniu różnych wątków, tego po prostu jest za dużo. Mhm. Tego się nie da zebrać w jedną całość i upchać w jednym zeszycie, żeby miało ręce i nogi. Po prostu każdy zeszyt ma ograniczenia. A z drugiej to... strony też tak się, jeszcze zanim się rozkręcisz, to jeszcze jedną rzecz dopowiem. Jakbyśmy teraz mieli na przykład wspólnie, ty i ja, opowiedzieć tak krok po kroku, co się po kolei w tym zeszycie, w tych zeszytach ostatnich działo i dlaczego, to to jest nie do zrobienia. <śmiech> takie mam wrażenie. <śmiech> tak, bo tak. tam jest naprawdę tyle wątków, które które niby tłumaczą pewne rzeczy, ale jak, dlaczego, po mhm. co? One, one nie są tłumaczone. One są uproszczane, mam wrażenie, że to jest tylko rzucanie zdaniem jednym, dwoma w stronę czytelnika, a i ty, czytelniku, musisz sobie troszeczkę to rozkminić. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj zabrakło miejsca. Myślę, że spokojnie tutaj mogłoby być kolejny zeszyt albo i dwa, żeby, żeby domknąć, nawet już po zakończeniu tego finału. Można by było zrobić jakiś taki zeszyt podsumowujący, tak. że Friday, nie wiem, bezpośrednio się nawet burzy, tak, ścianę czwartą rzuca nam po prostu, a teraz posłuchajcie, jak to było naprawdę, czy z czego mhm. to się wzięło. tak? I to by było, moim zdaniem, bardzo, bardzo dobre zamknięcie. Tak? tak, Takie wyjaśnienie tego, co przeczytaliśmy. Z drugiej strony, dlaczego Bruce Baker nie radzi sobie z tą fantastyką. Mi się wydaje, że Brubaker Baker to przede wszystkim obserwator, bo on wielokrotnie w różnych mm -hmm. wywiadach wstępach, zakończeniach opisywał to, w jaki sposób pewne wydarzenia, z którymi miał styczność w realnym świecie, wpłynęły na jego twórczość. Że był zafascynowany tym, to opisał o tym, że w dzieciństwo jego wyglądało tak, a nie inaczej, no to ten wątki również się pojawiają. Ten świat go otaczający lata 60., 70., czy też właśnie ten noir, na którym się poniekąd wychował i który miał wpływ na jego twórczość, on to wszystko zna. Natomiast ta fantastyka to jest, tak jak mówisz, on ma pewne pojęcie. On widzi ideę, że ma i to, i to, i tamto się pojawić. Natomiast mi się wydaje, że nie potrafi tego zgrać z takimi charakterystycznymi dla siebie zagraniami, że tak. właśnie one są, no, pojawiają się wątki bardziej osadzone w takiej no, rzeczywistości naszej. Co więcej, Brubaker w tym tomie, tym tomie trzecim, żeby troszeczkę też go tak bronić, bo to nie jest tak, że nic mi się zupełnie nie podobało. Tam znalazło się miejsce także dla takich typowych powiedzmy trików dla Brubakera, także Pojawiają się bardzo ciekawe chociażby retrospekcje, jakieś przebitki z przeszłości, nawiązania do jakichś tam spraw wcześniejszych, chociażby pojawia się Ojciec Friday. Tak. Tak? Więc czy historia matki Lansa tutaj, która też gdzieś tam Och, to rozwiązywała jest, te zagadki detektywistyczne, już tutaj. To jest świetny wątek. Matka <gry> tak, tak ma, To już możemy, bo już słychać, że mamy p p p p p drobne tak, tak, problemy, więc, ale już rzeczywiście wejdźmy w te, te, te rozkminy. Więc mhm. sama widzisz, on oprócz tego, że ma niedomknięte wodki, no to jednak mm, zdarza mu się, czy też znajduje miejsce, żeby wyrzucić coś jeszcze innego, coś od siebie, a przecież takie właśnie przebitki z przeszłości to jest coś bardzo popularnego w jego twórczości, tak? On często pokazuje jak wyglądało życie bohaterów kiedyś tam sprzed kilku lat, więc czy ich rodzin, więc to jest coś, coś bardzo fajnego. Poza tym ja dalej w głównej bohaterce widziałem swoją bohaterkę. Tutaj muszę przyznać, że do samego końca ja jestem zachwycony tą postać. Tak? ona dalej e, przypomina mi e, Molly Solverson chyba to z Fargo, tą postać e, taką częściowo zadziorną, taką bardzo ciekawską taką potrafiącą sobie radzić no i to przede wszystkim dalej jest ta dziewczyna którą ja polubiłem z pierwszego tomu tak? czyli ona pali papierosy <śmiech> ciągle właściwie pali papierosy, przeklina e, ale też tęskni z takim normalnym życiem, to też w tym A. tomie e, znalazło swój wydźwięk, że to nie jest tak, że ona mm, te zagadki będzie cały czas gdzieś tam, no, że one będą ją prowadzić przez życie. Ona też y, jest dziewczyną, ona też chce być w zwykłym związku, założyć jakąś tam rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I to znowu, takie wtręty, które nie są właśnie tymi wtrętami fantastycznymi, mam wrażenie, że Karowi jak najbardziej tu wyszły, więc y, za to jak najbardziej należą mu się brawa, tylko że właśnie na te wątki fantastyczne. Zabrakło już troszeczkę miejsca na jego na to, żeby je po prostu nakreślić, wyjaśnić Czego, czegoś, właśnie, czegoś właśnie w tym kierunku. No ja myślałam, że cały ten wątek podróży w czasie będzie jednym z takich elementów, który będzie tłumaczył nam niektóre rzeczy i pogłębiał. Byłam bardzo ciekawa całego tego rozwiązania, idei tajnego stowarzyszenia, ale jak się okazuje w Kings mhm. Hill są w ogóle kilka jest tajnych stowarzyszeń i jakieś tam rzeczywiście grupy walczące z tą nadnaturalną grozą tam się zbierają. W ogóle fajne miejsce. Warto, warto byłoby pewno. tam mieszkać. <laughs> ciągle, ciągle, ciągle, ciągle coś się dzieje. W Kingstonie, nie można się nudzić, moi drodzy. Brubakerowi na pewno, jeśli chodzi o konstrukcję całej tej serii, nie można odmówić jednej rzeczy, spójności. Bo pomimo tych wszystkich znakomitych pomysłów, słów, które nie do końca yy są kompetentnie prowadzone, to jednak ta seria mhm. jest bardzo spójna pod kątem zachowania yy, charakterów tak, bohaterów, do, tak. pod kątem tego, że niektóre sytuacje, które widzieliśmy w pierwszym tomie i teraz patrzymy na nie z innej perspektywy, to też jest akurat takie pole, które prosi się o, o mhm. problemy, o wyłożenie się, bo tam coś mogło się rzeczywiście yy, yy, nie dopasować, a tutaj to wszystko, to wszystko się spina. Friday, rany, to cały czas jest y, niesamowita dziewczyna, fantastyczna bohaterka, która w tym tomie wydaje mi się już taką naprawdę bardzo dopełnioną postacią pod takim kątem, że nawet, nawet twórcy zdecydowali się na prezentowanie jej trochę w inny sposób, bo mamy bardzo dużo zbliżeń na tę bohaterkę i bardzo dużo spojrzeń w jej oczy i te i te oczy już wyrażają coś innego niż w tym pierwszym tomie. Już wydaje się rzeczywiście taka bardziej e, decyzyjna, bardziej pogodzona z niektórymi rzeczami, chociaż... Dojrzała. Dojrzała, tak, to, to jest to słowo. Chociaż e, tam e, jednym z głównych twistów tego e, finałowego tomu jest fakt, że Lancelot nie umarł. Tylko, tylko na skutek tamtego wypadku udało mu, się, udało mu się przeżyć i gdzieś tam się przez ten cały czas żałoby Friday ukrywał się i nie dał jej znać, że wszystko z nim w porządku. I tam jest, w tym trzecim tomie jest taki moment, kiedy oni rozmawiają tam przy tym urwisku i ona go wyzywa mhm. od takiego egoisty, nie? że ja tutaj nigdy w życiu tak nie płakałam, a ty nic nie zrobiłeś po prostu. To jest bardzo ciężka, emocjonalna scena... I gdyby e, Brubaker rozegrał to inaczej, to bym się na niego bardzo pogniewała, ale tutaj zachował rzeczywiście e, charaktery swoich bohaterów, bo z jednej strony mamy Freider, która jest e, emocjonalna, która po prostu wali prosto z mostu, co jej nie pasuje, która wreszcie się otwiera i jest zdecydowana powiedzieć Lansowi, co myśli, no a z drugiej strony mamy tego Lance'lota, który od samego początku był tą postacią taką wycofaną, która pewnych rzeczy nie była w stanie ubrać w słowo, i on też nawet może nie rozumie trochę tych pretensji, przez co cała ta, cała ta sekwencja, cała ta scena, kiedy oni ze sobą rozmawiają, to, to jest no, rzeczywiście bardzo, bardzo mocna rzecz, bo Brubaker nadal potrafi mhm. w psychologię postaci. To też jest jeden z takich elementów, który, za którego cenię bardzo. I tutaj też niektóre rzeczy zostają poszerzone. Ty wspomniałeś wątek mamy Lancelota. Rany, jak ja się spłatałam strasznie nad tymi kadrami, jak on tam wykorzystując możliwości tego zegarka, trzeba to było jakoś, jakoś przetestować, bo to Lancelot go wynalazł i, i wykonał. Cofa się w czasie do momentu, kiedy jego mama jeszcze żyje, jest zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, i Lancelot tam się dowiaduje pewnych rzeczy, ona mu opowiada właśnie o tej pierwotnej grozie o tym, że w jego domu coś tam jest ukryte i że tam znajdzie odpowiedź. No i ta scena spotkania Lancelota z mamą to jest mm -hmm. no, jedna z najspotniejszych rzeczy w tym, w tym komiksie dla mnie, więc tak, psychologia nadal. Tak, i, i w takich momentach Brubaker sobie po prostu świetnie radzi. To jest, podejrzewam, że gdybyśmy właśnie mieli jeszcze jakiś dodatkowy tom, to można by było jeszcze bardziej pociągnąć to. Żeby ta historia nie była taka przeładowana tylko fantastyką. Żeby ludzie nie zafiksowali się na tym, że on się za bardzo puszcza peronu. tak, Żeby m, można było bardziej rozkręcić te wątki m, spokojniejsze. Żeby skupić się na postaciach. Bo tak naprawdę twórczość Brubyckera to są tylko bohaterowie. Oni, bohaterowie. oni <śmiech> są stawiani wokół, no, stawiani naprzeciwko pewnych sytuacji. Chociażby rekles. Tak, ale to są po prostu kolejne mhm. sprawy do odbębnienia. My tak naprawdę się do nich nie przyzwyczajamy. My je znamy właściwie po pierwszej sprawie. Pokazanie złego świata, źli wykorzystują słabszych, etc. I na tym się to sprowadza. tak? Ważny jest sam bohater. Na to, co on odczuwa, jakie ma relacje z ludźmi go otaczającymi, jak to w ogóle na niego oddziaływuje. Tak? No bo to też jest ważne, jak bohater się zmienia, i faktycznie tutaj Friday jest taką bohaterką, która już jest bardziej dorosła. Ona już no, wyciąga pewne wnioski, które wydawałoby się no, są wnioskami, które może wyciągać właśnie osoba taka dojrzała, doświadczona życiowo i faktycznie to bohaterka jest, no bo mhm. chociażby przez to, że straciła przyjaciela, tak, że przeżyła żałobę. To jest naprawdę dużo, dużo uczy o świecie, tak, że to nie jest tylko rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, tutaj ludzie także giną. Więc to jest taka nauka, która pewnie też w jakiś sposób ją zmieniła. Z drugiej strony ona jest dalej bardzo autentyczna w swoich reakcjach. Ona niczego nie udaje. Jeżeli dziwi się tym, temu podróżowaniu w czasie, ona naprawdę się dziwi, bo pojawiają się tutaj piękne kwiatki, że chociażby jak ona tu wspomniała, coś takiego podróżowanie w czasie jest naprawdę pojebane, tak? cofnięcie się w w czasie po prostu miesza w głowie. I to, są, I to są, tak sobie patrzę na to i sobie myślę, okej, okay to jest dziewczyna, która po prostu dostała obuchem w głowę, nagle została postawiona pod ścianą i tak. ona rzeczywiście tak, tak ta osoba Nieszał powinna reagować. Mhm. To nie powinno być żadnej rozkminy naukowej, że o Jezu, co to teraz będzie i tak dalej. Ale to, też jest jeszcze, to to wypada... pięknie, jest jeszcze jeden piękny kadr, w którym Friday konfrontuje się z potworami, które wychodzą z pewnego magicznego tak. portalu. No jest... I, I ona reaguje po prostu jak naprawdę zwariowana dziewczyna, bo z jednej strony ucieka przed tymi, tymi, tymi Bestiami, ale też na pewnym kadrze pokazuje im zwyczajnie faka. No Oczywiście. To, to, to jest moja bohaterka. To jest ona moja je, Ona jest fajterką, ona jest zadziorna, tak? I reaguje taka tak osoba, <grym> powiedzmy, no tak, jak osoby te powinny reagować. No, dzieciaki, które po części, właśnie dzieciaki, dorośli, którzy no, są, widać, że są zmuszani do dostania do walczenia. No, akcja z krążkiem e, hokejowym jest po prostu świetna, jak ona po prostu no, bierze w sprawy swoje tak. ręce. Tak? To, to, to jest właśnie ta Friday, która e, nas gdzieś tam od początku zachwycała właśnie tą swoją naturalnością, no bo ona nie jest super bohaterką. Znaczy, nie w takim sensie, że to nie jest jakaś nadzwyczajna postać. To jest po prostu Dziewczyna, która powiedzmy od tych prostych spraw detektywistycznych wkroczyła na drogę, na ścieżkę taką bardziej porąbaną i niesamowitą, ale dalej jest to ta sama osoba. tak? Ona jest dojrzalsza o te przeżycia, które miała, które, o to wszystko, czego doświadczyła, natomiast dalej jest to nasza Friday i to jest... Coś świetnego, i bardzo się cieszę, że tutaj Bruy Baker nie stonował tej postaci, że nie sprowadził jej jedynie do takiej marionetki, która powiedzmy. Byłaby prowadzona po sznurku, tylko rzeczywiście widać, że ta dziewczyna dalej, dalej potrafi fascynować czytelnika. A to by mogło tak być, bo w tym momencie, kiedy pojawi się, pojawił się Lancelot i kiedy okazuje się, że on ma jakieś tam magiczne zdolności, jest mhm. pół człowiekiem, pół magiczną istotą, to ja powiem ci, że w tym momencie się trochę zatrzymałam nad tym komiksem. I zaczęłam się zastanawiać, co może później tak. Trochę się zaczęłam bać, czytać, czytać dalej i, i obawiałam się rzeczywiście, że teraz jak już mamy tę zwykłą śmiertelniczkę, mm -hmm. która trochę liznęła magicznego świata i mamy mityczną istotę, która już rozkminiła, o co w tym wszystkim chodzi, to, że faktycznie Friday stanie się tak jak to słusznie użyłeś tego określenia, pewnego rodzaju marionetką. Mm -hmm. Ale potem, jak już doczytałam komiks do końca, jak już zamknęłam, te ostatnie strony się zatrzasłyły, to doszłam do takiego wniosku, że Brubaker jest twaniak, bo on przez Wszystkie te zeszyty, przez te wszystkie tomy opowiada tak naprawdę historię jednak obyczajową, skupioną bardzo mocno na całym tym procesie dorastania, dojrzewania, bo to jest droga tej bohaterki. Ten komiks nie mhm. bez powodu zatytułowany jest jej imieniem. Tu właściwie cała ta warstwa związana z magicznymi portalami, tajnymi stowarzyszeniami, jakimiś istotami, pradawnymi bóstwami. To wszystko jest nieistotne, bo to ona, to Friday ma przejść tę najważniejszą drogę i to ona ma się zmienić. Mhm. I to jej wątpliwości obserwujemy, bo zastanawia się też nad tym właśnie Odnośnie tych, tych podróży w czasie, to ona nie pyta w kategoriach takich bardzo naukowych, tylko ona rozkminia to pod takim kątem, czy jeśli uratuje Lancelota, to co się stanie? Jakie to będzie miało dla mnie? Jak to wpłynie na mnie? Jakie będą tego konsekwencje? Czy ja... Przyszłam tutaj, cofnęłam się do tego momentu po to, żeby mu pomóc, czy po to, żeby się pogodzić z tym, że on umiera. Więc wiesz, te trzy zeszyty finałowe to jest taki proces do, dojrzewania do pewnej decyzji, godzenia się z niektórymi sytuacjami i jednocześnie brania trochę życia. Tu, tu i teraz, nie? Ta finałowa scena, kiedy już po pokonaniu Białej Pani Lancelot i Friday siedzą w pociągu i zajadają pączki i tam narrator nam pisze, że Friday nie myślała o przeszłości, tylko skupiła się na tym, co dzieje się tu i teraz. Myślę, że to jest przepiękna nauka, która jednak z tego z, z tej historii wypływa, bo pomimo całego tego atrakcy tej całej atrakcyjnej obudowy, którą nam Brubaker serwuje, to to jest tak jak w przypadku Reklesa, nie? Rozwój pewnego bohatera, jakaś taka droga, którą musimy z nim yy, przebyć, ale to tak naprawdę właśnie zawsze chodziło o emocje, zawsze chodziło o naturalność i zawsze chodziło o to, że ona musi podejmować y -y. decyzje i odzyskać pewnego rodzaju swoją sprawczość. To też jest piękne, bo ja, yy, jak słuchacz i ty, Sylwku, też na pewno pamiętasz, ja bardzo często narzekam na to, jak tam Brubakerowi te kobiece bohaterki raz wychodzą lepiej, raz gorzej, ale tutaj mimo wszystko pod tym kątem przynajmniej poczułam ogromne spełnienie i takie na, na, naprawdę kompletną więź z tą postacią. Friday jest moją bohaterką. Mhm. Znaczy, tak zamykając już po części może wątek samej Friday, dopowiem, że Pełna zgoda z tym, co powiedziałaś. Ja w ogóle czytając zakończenie właśnie jak Friday z Lancelotem gdzieś tam jadą tym pociągiem. Ja tak sobie pomyślałem, kurde. Tak, na studia. Kurde, na studia ja pomyślałem sobie, kurde. Jak naprawdę fajnie by było dostać za jakiś czas komiks, one shot, który pokazuje troszeczkę mm, jak potoczyły się jej losy. Bo ona tam wspomina oczywiście, że być może też by się zajmowali jakimiś tam zagadkami, tak? że gdzieś może w tym kierunku by to poszło. Jestem bardzo ciekawy, czy Brubaker by był w stanie opisać Friday właśnie z takiej perspektywy osoby już całkowicie dorosłej, całkowicie doświadczonej, która już nie jest dzieckiem, mm -hmm. tylko prowadzi właśnie jakieś tam e, sprawy powiedzmy e, kryminalne. Być może byłaby to jakaś taka wersja właśnie albo Anny, albo kobieca wersja Reklesa, że Friday byłaby właśnie kolejnym jakoś taką osobą pomagającą w różnych sprawach, różnym ludziom i no, ja byłem bardzo ciekawy i no, nie obraziłbym się gdyby taki komiks powstał a sama bohaterka no, nic chyba więcej nie dodam oprócz tego, że właśnie ona była motorem tej serii, przynajmniej dla mnie. To, co na samym początku, jak ją powiedzmy, chwaliliśmy za tą naturalność, to ona mm -hmm. jest taka do samego końca i tak naprawdę ten wątek fantastyczny, na którym, no właśnie, Bry Baker troszeczkę się wyłożył. Y to chyba, powiem tak, gdyby jeszcze dołożył do tego, że ta postać zniknęłaby z planszy, gdyby ona była faktycznie tylko taką wydmuszką dawnej postaci, to ten trzeci tom dużo surowiej bym oceniał. Ale z racji tego, że pomimo tego naładowania wątków znalazło się kilka kadrów, które pokazują po prostu, że Friday to jest dalej ta dziewczyna, którą ja gdzieś bardzo lubię, no to tutaj uratowało Bruby Że ten komiks... No, nie skreśliłem go zupełnie. Tak? to, to, to nie, że, no, nie zaoraliśmy go powiedzmy w tej naszej dzisiejszej recenzji. Myślę, że no i myślę, że to jest ważne, tak żeby to cały czas podkreślać, żeby nie skupiać się tylko właśnie na tej warstwie powiedzmy fantastycznej, tylko na łączeniu, wyjaśnieniu tych wątków, tylko właśnie też powiedzieć, że również w tej trzeciej części dostajemy, chociaż nie tak dużo jak we wcześniejszych, ale jednak dostajemy tą warstwę obyczajową. Dostajemy. Chociaż jest tutaj cały czas bardzo dużo też elementów związanych z dekonstrukcją gatunku tej powieści detektywistycznej powieści młodzieżowej i sporo nawiązań też się tutaj znalazło. Jedno z moich absolutnie ukochanych nawiązań to jest w ogóle sam fakt że Lancelot przeżył. Oczywiście od razu załączył mi się kolejny trop Sherlocka Holmesa, kiedy mm -hmm. to w roku 1903 pojawiło się, pojawiło się opowiadanie Pusty dom, w którym też tajemnica śmierci Sherlocka została rozwiązana w ten sposób, że on po prostu przeżył ten upadek z wodospadu Reichenbacha i też się ukrywał przez, przez długi czas, więc gdzieś to wszystko jednak jest mocno osadzone w tym początkowym gatunku powieści detektywistycznej. No ale właśnie, wplecione jest tutaj też bardzo dużo fantastyki i bardzo dużo takich elementów związanych z folklorem też. I to jest coś, co nam Brubaker w tej, w tej serii obiecywał już od samego początku, nawiązując do tych pierwotnych zagadek i do jakichś tajemniczych rzeczy, które działy się w King's Hill, że te dzieci były rzucane w ofierze Białej Pani, więc to wszystko tutaj w jakiś sposób łączy się z tymi bieżącymi wydarzeniami, ale mm, czy to jest wartościowa kwestia, czy ten wiesz, folklor y, związany mm -hmm. z odmieńcami i czy cała idea Białej Pani i tego, o co jej właściwie chodziło, czy to jest w ogóle potrzebne w tej, w tej serii? Mm -hmm. Bo y, całym głównym twistem paranormalnym w tej opowieści y, okazuje się to, że Biała Pani jest królową elfów, która przed wiekami straciła swojego ukochanego męża, króla wróżek, który został zabity przez człowieka i jego ciało zostało jej zabrane i gdzieś tam szczątki króla są ukryte w King's Hill. No i ona przez te wszystkie wieki, przez ten długi czas pozbawiona miłości swojego życia, uderza w coś, co jest dla ludzi najważniejsze, czyli w dzieci. Zabiera te dzieci, zamienia je w magiczne istoty, tworząc właśnie taką armię podmieńców, która właściwie mm -hmm. co ma zrobić? Bo to też nie jest, nie jest <śmiech> oczywiste. I cała intryga potężna, cały przygotowywany przez ostatnie setki lat plan Białej Pani zostaje wyjaśniony w ciągu sekundy, bo wystarczyło jej tylko oddać czaszkę jej ukochanego i nagle pyk, już, już po wszystkim. Ja się spodziewałam, że ten potężny finał całego właśnie tego związku paranormalnego, kiedy no, ta biała pani gdzieś tam, ten y -hmm. duch unosi się nad tym lasem, nad tym miejscem, że są jakieś właśnie takie elementy niepokoju, które mocno w tym komiksie było od samego początku czuć, no to ja oczekiwałam, y -hmm. że ten, wiesz, finałowy pojedynek to będzie jakaś taka totalna wielka rozpierducha. A tutaj oni y -hmm. sobie stanęli na zamarzniętym jeziorze, zamienili z sobą 10 zdań może, ani krwi, znaczy ani walki, tylko prajdy i uderza krążkiem pokojowym. Znaczy, <śmiech> pełna zgoda i <śmiech> dwie kwestie. Hmm, które tak słuchając ciebie mi się dobra. nasunęły. Ja to uprościłam bardzo, więc tak, możesz mi tutaj. Ale wiesz so, tak, idziemy, idziemy tropem Brubakera, tak? My upraszczamy tutaj. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie będziemy tutaj wyjaśniać tego. Przekonajcie się po sami, drodzy słuchacze. Po to wiesz, wbiliśmy się w jego sposób tak. opowiadania historii. O czym to ja powiedzieć? Dwie kwestie. Aha, Biała Pani. Zabrzmi to brutalnie, ale dla mnie zamiast Białej Pani równie dobrze mógłby być, nie wiem, królik, który pożerał dzieciaki i chował je w morze. <głos> Autentycznie. Bo to Biała Pani to była tylko istota, jakiś motyw właśnie, jakaś taka persona, która ona... Jakiś absolut. To, dokładnie. Aha. Absolut, który gdzieś tam był. Tak? On nie był klutej historii. Ona się pojawiała, żeby Brubaker mógł pokazać bliskość tego świata ludzkiego, z tym światem dawnych bogów i nawet dobrze mu to się udało, bo rzeczywiście, szczególnie w tym drugim tomie i troszeczkę w pierwszym dostawaliśmy takie liźnięcia, troszeczkę takie mm -hmm. sugestie, że może to pójść w tą stronę i to było bardzo mm, fajne, bo rzeczywiście tutaj ta gatunkowość czy nawiązywanie do historii właśnie mm, mm czytając, to mi się na przykład z Supernatural, gdzie tam był taki odcinek, gdzie nasi bohaterowie walczyli ze strachem, strachem na wróble, który był nordyckim jakimś tam bóstwem. Tak? Było, I było coś takiego, i pamiętam. I to było fantastycznie zrobione, tak. pokazane, że w takiej małej miejscowości znajduje się także jakaś grupka osób, które mhm. pielęgnuje dawne wierzenia, że to się przepływa między sobą, że to fajnie się łączy, etc. I mam wrażenie, że w tych dwóch pierwszych tomach, kiedy Brubaker jeszcze nie puszczał się peronu, to bardzo Dobrze zagrało. W tym trzecim tomie on po prostu popłynął. Zrobił z tego taką, nawet, nawet nie epicką bitwę, po prostu jakąś tam bitewkę, która w bardzo prosty sposób została rozstrzygnięta. Ale samo. Te podprowadzanie przez te wszystkie tomy. Mm -hmm. Wydaje mi się, że mu się to u, ono udało, bo ja czytając... No, ja jestem fanem opowieści niesamowitych. I czytając mm -hmm. o takich właśnie małych miasteczkach, które skrywają jakoś tajemnicę, ja miałem bardzo taki silny vibe z opowieściami niesamowitymi właśnie z przełomu XIX-XX wieku, chociażby, nie wiem, z mm, tekstami pana Artura Machena, tak? mm -hmm. kiedy to właśnie Machen pisał takich bohaterów, że... Są to normalne osoby, które gdzieś tam się po prostu przechadzają uliczkami. E, gdzieś tam pojawia się jakaś oczywiście mgła. No i wystarczy, że skręcą w nieodpowiednią uliczkę i oni się przenoszą do tego drugiego świata. I troszeczkę w tej, w tym komiksie też mamy to, że no zresztą jak Friday spaceruje mhm. tym miastem, no to, to jest ta taka m, gęsta atmosfera. Ona też fajnie rysunkowo i kolorystycznie jest tutaj podkreślana. Jakieś takie latarnie, jakieś takie tak, tak, no, tak. coś, co spowoduje co że to nie jest taki świat, który widzimy za oknem. tak? To nie jest Nowy Jork. Nawet lat 70. i 60. -tych, to jest po prostu małe miasteczko, które ma powiedzmy swoją tajemnicę i to świetnie, świetnie zostało przez Brubakera nakreślone. Więc pod tym kątem ten wątek fantastyczny, ten wątek niesamowitości jeszcze jako tako akceptuję, no bo mam właśnie skojarzenia z czymś pozytywnym, z tymi opowieściami niesamowitymi. Natomiast to, o czym wspomniałaś, ten finał Biała Pani, jej armia. No, dla mnie mogłoby i nie być. Naprawdę. On, ta historia mogłaby się skończyć tym, że Lancelot no, czyni jakieś wyjaśnienia, podpowiada, że tu działa taki, a taki klub, ten arkadyjski chyba on się nazywał, uh -huh. czyli to tajne stowarzyszenie. I po prostu wyjaśnić, że to jest miejsce, gdzie łączą się powiedzmy światy. Coś takiego stworzyć z tej taką opowieść troszeczkę uniwersalną. Być może nawet zostawić taką furtkę czytelnikowi, żeby sam się domyślił albo sam sobie dopowiedział. Tak? Bo tak jak powiedziałaś, to troszeczkę wygląda w finale komicznie, że to jest wielkie tak zagrożenie. Jest. Przecież ta policjantka mm -hmm. zmieniająca się w tą creepy postać z drugiego tomu, no ona była przerażająca. No miała ta nie, niesamowitą siłę, tak? mm -hmm. a w finale tego zupełnie nie czuć. Za białą pani stoją e, jakieś tam istoty, a finalnie tak naprawdę krążek e, rozgrywa wszystko no i inicjatywa Friday, tak? tutaj załagodzenia, czy też wyjaśnienia pewnych kwestii, więc troszeczkę myślę, że to na co czekaliśmy na ten wielki finał, ten fi finał wielki nie nastąpił. Nie wiem, mhm. czy to jest złe. Tak chodzi mi po głowie, żeby powiedzieć, że to jest typowe dla Brubakera, gdzie często jest tak, że nawet chociażby w, tej, w tych tomach o Reklesie, że nie jest samo ważne rozwiązanie tej sprawy czy ostatni pojedynek, na przykład w tym tomie pierwszym, kiedy on tam z tą siekierą biega, no to, to nie jest ważne. Ważne to, co się dzieje do tej pory. Mhm ta cała podbudowa obyczajowa ci bohaterowie i tak dalej, na tym się skupiamy, a ten finał to troszeczkę jest taki, żeby po prostu domknąć pewne kwestie i mam wrażenie, że tutaj też to dostaliśmy. tak? że to jest tylko taki wytrych, żeby po prostu zamknąć zamknąć tą serię i nic więcej. Ja się trochę z tym nie zgodzę, bo gdyby to miało służyć tylko i wyłącznie jako jeden z tych kamyczków na drodze doprowadzającej nas do tego psychologicznego zakończenia i wytłumaczenia mhm. pewnych kwestii, to okej. Okay. Ja nie mogę troszkę się się pogodzić z tym, że Brubaker jednak tak bardzo pompował oczekiwania, bo już od pierwszego momentu pojawienia się Białej Pani. Od, tak, że ona tam się pojawiała. Tak, mhm. ona, że, że te, te wszystkie wtrącenia związane z tym, że Lancelot badał lokalne legendy, to wszystko podnosi oczekiwania i pobudza bardzo mocno tajemniczość całej tej opowieści, więc skoro tak bardzo ciężar fabuły skupiamy na jednak tych elementach i je nam są one przypominane i podsuwane dosłownie pod nos mhm. na zasadzie wiesz, rozkładówek wielkich ilustracji, kiedy to no pradawne bóstwa gdzieś tam się przemieszczają po tym magicznym lesie, to ja z perspektywy czytelnika patrzę na to jako na jedną z ważniejszych składowych całej historii, a potem dostaję mhm. wiesz, z jednej strony cały ten folklor o podmieńcach to jest coś mega fascynującego i byłam w stanie to zdekodować, no ale z drugiej strony pojawiają się te potwory chodzą z, przez portal, są ogromne, potężne, yy, sieją grozę i co tylko, a pokonuje je zwykły pies? Dlaczego one uciekają przed znaczy, frytką? Skąd, znaczy, to, skąd całe to stowarzyszenie właśnie? Dlaczego oni wiedzą o tym, że, że dzieją się takie rzeczy w lesie? Yy, później jest jeszcze oczywiście też ten wątek, którego ja zupełnie nie zrozumiałam. Wiem, że tam być może yy, byłabym w stanie sobie to do powiedzieć. Cały ten wątek związany z sobowtórem Lancelota, z tą sceną, kiedy oni walczą w Kwaterze Głównej. Tak. No, tak. O co tam chodziło? Po co? Znaczy podejrz... po co? No. Po co? Dlaczego? Nie, czemu on przybrał akurat właśnie taką, taką postać? Dla mhm. mnie zamiast właśnie całego tego wielkiego, pradawnego Mambo Jumbo, zamiast wprowadzania tej właśnie białej pani, tej królowej elfów, wystarczyłoby po prostu zatrzymać to na poziomie tych potworów, że jest jakaś tam siła, która objawia się ludziom mm -hmm. w różny sposób. Raz widzisz właśnie starszą kobietę w lesie, raz jakiegoś Słyszę, że jesteś na pająka etapie oglądania <głos> potwora w kształcie <głos> <Penny Weisa>. sowy. <głos> <głos> <głos> tak, jestem na etapie oglądania Pennywise'a. No ale czy to by nie było proste? Oczywiście. Z, z perspektywy czytelnika Oczywiście. byłbyś sobie w stanie niektóre rzeczy wytłumaczyć, że jest tam jakaś tam pradawne coś, ale tutaj z powodu właśnie wpakowywania tych wszystkich elementów, no bo z jednej strony masz, masz właśnie księdza, który jest nagle jakimś tam wielkim strażnikiem. Masz mamę Lancelota, która jest już z pokolenia na pokolenie po prostu rodzina Lansa badała tajemnice związane z King's Hill. Jest jakaś tam ogromna mitologia, jakaś potężna jakaś potężna groza, która się czai w tym mieście, o którym mieszkańcy o której być może mieszkańcy zapomnieli, ona się teraz budzi i wyciąga swoje łapy. I ta armia sobowtórów, która właściwie jest po co? Po nic. Do, no to jest... dużo tu niewiadomych. Oni są po nic, autentycznie. Oni są po to, żeby nas straszyć, by wcześniej czy czymś tam zaskakiwać, no bo oni nic nie robią finale i to, o czym mówisz i o czym mówiliśmy, wydaje mi się, że zabrakło jednego zeszytu. Mm -hmm. A poczekaj, bo, czekaj, bo jeszcze, jest, jeszcze jest przecież tam, od samego początku mówi nam się, że Lancelot's Friday rozwiązują zagadki, ale właśnie takie zagadki, które są bardzo osadzone mm -hmm. na ziemi, które my jako normalny śmiertelnik jesteśmy w stanie sobie rozwiązać razem z nimi, gdyby się nadarzyła okazja. A a tutaj w trzecim tomie Brubaker nagle zrzuca na nas bombę w postaci sceny na cmentarzu opowiadającej o jednej z spraw wcześniejszych Lancelota. Zagrywa w ogóle kartą pod tytułem kryminał paranormalny, że oni już wcześniej rozwiązywali jakieś tego typu zagadki i że pojawił się na cmentarzu duch, który nastraszył Friday przybierając postać jego, jej yy, yy, z małego Ojca. taty, nie? który mhm. zginął w Wietnamie. Więc co? Magiczne istoty, podróże w czasie, i y, paranormalny kryminał. Za dużo trochę grzebów w tym barszczu. Znaczy, zdecydowanie i wydaje mi się, że dlatego troszeczkę ten finał jest taki mm, kampowy. On jest taki on, dziwny, śmieszny, a niezrozumiały, powiedziałbym. bo mm, No i przede wszystkim jest prosty to, o czym wspominałaś, że tutaj należałoby się spodziewać czegoś więcej. Należałoby się spodziewać jakichś wyjaśnień, wytłumaczenia po co i przede wszystkim reakcji tych wszystkich pomocników tej białej, białej pani, którzy po prostu nie reagują. tak, Oni po prostu stoją i gdzieś tam czyta, czekają na to, co ma się wydarzyć. To To w ogóle się troszkę gryzie z tą całą podbudową, którą dostawaliśmy w poprzednich tomach. Właśnie to, o czym wspominałem, że, że ta postać policjantki była taka agresywna, że ten cały przecież klucz arkadyjski. On nie był sobie jakimś małym klubikiem, tylko no, gdzieś tam e, jednak... E, z oni jednak... przecież od setek lat tam funkcjonowali. To, jeden z tych potomków, y, y, y, y, jeden z tych pradziadów po prostu, to on zabił tam tego króla elfów. Właśnie, więc wydawałoby się, że też jest potężna jakby organizacja, tak? Czy mająca na, na, co, mhm. na, na coś wpływ, a oni tutaj też stoją biernie. I ja właśnie do tego momentu, kiedy dochodzi do tej konfrontacji i jeszcze jako tako powiedzmy jeszcze jako tako mi się to wszystko czytało. Ja już wtedy zgrzytałem zębami, że tego jest za dużo i nie będzie w stanie Brubaker tego domknąć, bo po prostu kończy mu się miejsce. tak? Ja patrzę tam nie wiem, 10 stron do końca, a on jeszcze po prostu nie wyjaśnił wielu kwestii. No a finał właśnie pokazuje, że nie wiem w ogóle, czy on miał pomysł, żeby to jakoś sensownie tak rozwiązać, bo mam wrażenie, że troszeczkę na tym cierpi też bohaterka sama, bo o ile ona jest właśnie przedstawiona tak no, jako fajterka, ale też jako osoba poważna, tak że ona to prowadzi mm -hmm. te swoje rozkminy, to mam wrażenie, że takie Lekkie zakończenie to właściwie troszeczkę obniża poziom, nawet bardzo obniża poziom tej całej rozgrywki, która miała być wielką rozgrywką i, i tak. naprawdę rozdmuchaną do, do takich no, obszarów, powiedzmy że w głowie nam się nie mieści. Tak, przecież mamy też w, w jaki czasie, sposób, tak? W czasie, ty, ty... Ale zobacz jeszcze, w jaki sposób reaguje miasteczko na te wszystkie rewelacje, bo w finałowej części oni tam w ogóle, jest taki wątek, że wszyscy mieszkańcy miasta zamarzają, bo Biała Pani wyczarowuje tam jakąś zim zimową zawieruchę, która po prostu zam zam zamraża wszystkich w domach, to po pierwsze, a po drugie na przykład dzień im uciekł, czy tam ileś godzin, nie pamiętają, nie? A po drugie no. Lancelot żyje, i nagle... Nagle wszyscy tak. przechodzą na tym do porządku dzielnego. Już go pochowali, już zdążyli się popłakać, a tu nagle przychodzi i stwierdza, że o, bo tam y, młody detektyw swingował własną śmierć i bo tam próbował y, złapać jakichś złoczyńców. E, no ale de facto nie złapał. No bo kogo on wpakował do więzienia? Kogo? Znaczy, te nieścisłości fabularne, to ja sobie troszeczkę tłumaczyłem, troszeczkę, nie wiem, dobra, mamy te podróże w czasie, być może czegoś nie rozumiem. Y, bo faktycznie jest momentami takich, mm -hmm. że czyta ten trzeci tom, że ten miszmasz i, i ta prędkość jest wyczuwalna, tak, bo to tak. wystarczy jedno zdanie, które dla Bakera niby ma jakiś sens, ale ty tego sensu nie jesteś w stanie wyłapać, ponieważ nawet nie masz czasu się zastanowić, bo za chwilę dostajesz mm -hmm. coś innego. To, co powiedziałaś wcześniej, że gdyby tak punkt po punkcie opowiedzieć, o czym ta jest historia, to by mielibyśmy bardzo dużo trudności. I okazałoby się, że jeżeli chcielibyśmy tak szczegółowo wgryzać się w tą fabułę, to wyszedłby komiks, który ma 100 stron. No właśnie, bo patrz. no tak? się tego się nie da po prostu zrobić, Samo nie? pojawienie się w finale szeryfa. No To, to, to też jest idiotyczne, bo no, o ile on tam... Nagle uwierzył w te wszystkie magiczne rewelacje, to okej, okay, no jestem w stanie jakoś sobie to wytłumaczyć. No, ale skoro biała pani zamroziła całe miasto, to dlaczego jego, na przykład, nie zamroziła? No bo to, to jest, są rzeczywiście bo takie magiczne magiczny szeryf. On wie więcej. Nie jest, nie, to tak, bo, bo ksiądz z kościoła z cudownym psem o czerwonych oczach powiedział mu, że funkcjonuje gdzieś tam jakaś tak, elfka i teraz dokładnie. on, wiedząc, już ma magiczne zdolności. Okay. To tak to działa. Dokładnie tak. Dokładnie tak. On ma po prostu, on jest, on jest level wyżej od wszystkich pozostałych. No, Dokończę tylko wątek. Przez tą podbudowę, którą powiedzmy dostawaliśmy w tamtych wcześniejszych tomach, że to jest wielka sprawa, naprawdę taka, która przerasta być może nawet Friday i, i wszystkich dookoła, ostatnio dostajemy zakończenie na raptem trzech, czterech planszach i wszystko się rozwiązuje. Ja przeczytawszy te zakończenie miałem w głowie... What the fuck? Mm -hmm. Co to się wydarzyło i dlaczego zostało to tak, powiedziałbym brzydko, infantylne, super bohaterski bardzo sposób rozwiązane, bo ten finał troszkę przypomina mi takie finały właśnie w komiksach Marvela z lat 60. i 70. też miałam też takie skojarzenia, jest, tak jak to jak... jest taki i jedna no. scena. I wszystko się rozwiązuje. Tam nie ma żadnego tłumaczenia. Trzy globalny sekundy i po kryzys, wielkim zakończeniu. Tak, tak. Nie? No, globalny fryzys, kryzys, przepraszam, przybywa fantastyczna czwórka i zamiata no. z planszy tych zwoli I troszeczkę tak to wyglądało. Przypominam, że Friday jest tylko jakby wycinkiem. Prezentu ta, ta historia prezentuje nam tylko wycinek tego całego stowarzyszenia i Białej Pani. Przecież ona od wielu lat Działała tak i naprawdę nie było osoby w ogóle, która by połączyła te wszystkie kropki, i nie wiem, dogadała się, tak? Czy, czy, czy to musiała, musiała do tego w ogóle dojść? Nadmienię jeszcze jedną rzecz, bo wątek Lancelota, nie rozumiem go troszeczkę. No <laughs> ja też. To, że on jest nie wiem, przedstawicielem jakiejś innej rasy, właśnie, troszkę w ogóle przypominał mi Spoka ze Star Treka pod pewnymi względami. Naprawdę, on troszeczkę ma, ma taki, jakiś taki vibe, taki, taki wygląd, więc jakimś elfem no, co, co te jego uszy szczególnie rzucają się w oczy, ale dla mnie to jest za mało. Jak na bohatera, który jest może nierównorzędnym bohaterem z Friday, ale jest bardzo ważną częścią jej życia, jak na to, że pierwszy i drugi zeszyt praktycznie skupia się na jego powiedzmy triku. Tak, o, ten Lancelot jakoś ale tam... Ale to też tu... nam psuje bohatera, nie? To też nam trochę psuje, bo on był przedstawiany jako super genialny detektyw, no a teraz ty znając całą historię, możesz to kwestionować, że on wcale nie był tak super inteligentny, toż... tylko po prostu widział więcej, bo miał magiczne moce i był tam właśnie półelfem. Oczywiście, pół elfem, to, nie? Z to z jednej strony, ale ten trzeci to w ogóle nie wyjaśnia tak naprawdę... <laughs> No dostajemy wyjaśnienie tylko jego śmierci, tego, dlaczego on do tego wszystkiego doprowadził, ale dla mnie troszkę było za mało, jakby to powiedzieć, nie wiem jego motywacji, jego takiego, żeby on jakoś wprost powiedział, do czego to miało zmierzać, nie wiem, jakiegoś takiego większego jego zaangażowania. To troszeczkę mi też zgrzygało. No nie, no, on ko kontynuował dzieło mamy. On chciał się zemścić za to, co się no stało dobra. z jego mamą. Skoro jego mama, wiesz, typ tam gdzieś próbowała bronić tego miasteczka, to on idąc tym Samo samym... To może, to może, nie wiem, jakoś bardziej by to zaznaczyć, nie wiem. Może znowu to się okazuje, że po prostu nie było na to miejsca, tak? Mhm. I to jest półsłówko, które właśnie, gdybym przeczytał ten komiks drugi raz, na no coś się chyba nie zdecyduje, to może, może za jakiś czas. No, przepraszam, ja no czytałam to... trzy razy i nadal nie wiem, więc no, <laughs> to nie pomoże, kolejna więc... lektura nie pomoże. No, no, no, no, no sami słyszycie, <słuchaczek> słuchacz, że słuchacze, że pewne rzeczy po prostu muszą pozostać niedopowiedziane, albo po prostu powinniśmy, no, nie wiem, więcej miejsca, bardziej się skupiać, żeby to wszystko ogarnąć swoim rozumkiem, bo po pierwszej lekturze się nie da. No ja myślę, myślę też, I że... po trzeciej też. To po trzeciej tym bardziej, bo jeszcze więcej dzisiaj się pytań i, i jakichś tam y, pustych miejsc w fabule y, pojawia. Myślę, że odpowiedzią na te wszystkie nasze wątpliwości może też być pewnego rodzaju pokojarzenie trzeciego Tomu Friday, w szczególności właśnie trzeciego Tomu Friday z y, horrorem kosmicznym w stylu Lovecrafta, bo ty mm -hmm. tam wspominałeś te wszystkie opowiadania y, niesamowite, y, ale mi tutaj ten Lovecraft jakoś tak bardzo mocno siadł, bo wychodziliśmy w całej tej opowieści od kryminału dla młodzieży, a teraz rzeczywiście masz małe miasteczko i jakieś niewysłowione grozy i siły panujące w nim, nienaturalne byty z innego wymiaru, czyli cała ta idea właśnie kosmicznej grozy i poczucia istnienia sił i istot, z których, z których istnienie w ogóle wykracza poza ludzkie zdolności pojmowania. I tutaj też jest coś bardzo charakterystycznego, co y, też kojarzy mi się bardzo mocno z ideą y, literatury w stylu Lovecrafta, czyli ten motyw zagadek, które uruchamiają ciąg wyjaśnionych wydarzeń i takie budowanie tej uh -huh. intrygi na zasadzie, że jedna mała wskazówka stopniuje ci tajemnicę. Nie? i potem te, te, małe, te małe tajemnice prowadzą do większych i tak dalej. Oczywiście, no, wiesz to jest cały czas, że najbardziej boimy tego, czego nie wiemy. Ta no tak, tajemnica, tak. te przerażenie, tak? I no tutaj rzeczywiście ten komiks wygrywa to, ale chyba mam wrażenie, że bardziej w tym drugim tomie. Mm, że tam właśnie sam wydawca, o ile dobrze pamiętam, on właśnie go jako horror, to co powiedziałaś, tak bardzo mocno reklamował. Czy rzeczywiście jest to taki horror, który powiedzmy powinien kogoś przestraszyć? Tutaj można by było dyskutować, raczej, raczej to nie ten gatunek, ale rzeczywiście tam dużo takich podbudówek, które kojarzą nam się z twórczością Lovecrafta, występują. Mm, tutaj troszeczkę mniej, bo mam wrażenie, że ta kosmiczna jakaś tam groza, niedopowiedzenia może nie występują. Bardziej mi się to właśnie kojarzyło z Machenem, z tą samą niesamowitością i z tym, że mm, jakby przenikają się dwa światy. Tutaj, tutaj ja przynajmniej ze swojej strony Białej Pani jakby nie utożsamiałem z jakimś takim bóstwem, które mm, może to dziwnie zabrzmi, ale mm, nie... Nie było to bóstwo, które stricte by mm, zagrażało ludziom. W sensie takim, że ona chciała jakby odegrać się, chciała... Mm, jakby to powiedzieć, nie wiem, może inaczej. Ona walczyła. Ona, wa tak, ona, ona chciała sprawiedliwości, ona chciała, była mm -hmm. przykładem może o istoty, która walczy po prostu o przetrwanie. Tak? I jest to motyw też bardzo znany z popkultury, bo chociażby, nie wiem, w Wiedźminie się pojawia, kiedy Elfy walczą z postępem i, i próbują po prostu przetrwać w tym zmieniającym mm -hmm. się świecie. Mamy przecież Helboja, który gdzieś tam, podróżując. Y nie wiem, po Londynie, po Irlandii spotyka jakieś tam istoty zwierzeń ludowych, które też gdzieś tam próbują w tych wierzeniach przetrwać, gdzieś tam w lasach pochowane, etc. Więc to też nie było nic jakby odkrywczego, ale właśnie Biała Dama mi się, Biała Pani, skojarzyła mi się właśnie z bardziej takimi istotami, nie z takimi istotami typu właśnie Cthulhu, czy, czy jakiś inny wielki przedwieczny, które by stricte tylko i wyłącznie chciały zagłady ludzi. Ona po prostu chciała przetrwać. Tak, To, że się nie dogadywała, chciała się po części oczywiście zemścić, ale głównie moim zdaniem chodziło tutaj o przetrwanie i to nawet Brubakerowi wyszło. Gdzieś ten motyw gdzieś tam mi w głowie zaświtał, czytając to wszystko. Okej, okay, no to zanim zamkniemy całą tę naszą rozmowę i podsumujemy trochę rysunki, bo myślę, że o tym też warto, warto nadmienić, jak ten komiks wygląda wizualnie. To ja jeszcze tak jedno pytanie w twoim kierunku skieruję odnośnie takiego całościowego spojrzenia na główny temat tego trzeciego tomu, bo ja odniosłam takie wrażenie, że to jest opowieść o żałobie i o tym, jak bardzo mocno żałoba jest w stanie nas popchnąć do pewnych z zachowań, do pewnych y, sytuacji, w jaki sposób sobie radzimy z nią, to z jednej strony, a z drugiej strony jest to też opowieść o miłości i to o takiej, m, prze, to, takich przeróżnych wariantach miłości, bo mamy przecież właśnie białą panią, która tęskni za tym swoim ukochanym królem elfów i która przez stulecia praktycznie w tej swojej tęsknocie gaśnie. Mamy y, mamy Lancelota, o której już też wspominaliśmy i która była w stanie poświęcić swoje zdrowie psychiczne, byleby tylko obronić swoje dziecko, które też okazało się nie być tak naprawdę jej, jej synem, tylko jakąś tam magiczną istotą, którą i tak pokochała i była zdecydowana na ochraniać. I jednocześnie mamy też opowieść o miłości przyjacielskie i cały czas ten wątek, ta niesamowita relacja Lancelota i Friday i to, jakie oni mogą mieć później przygody i jak nawet pomimo braku tej romantycznej więzi między nimi, to oni mimo wszystko mogą na sobie polegać i nawet takie okropne zachowanie, jakiego dopuścił się Lenz, czyli to, że pozwolił Friday płakać i, i rozpaczać, to nawet to nie było w stanie zniszczyć tej relacji. Więc co? Friday jest opowieścią o miłości? <grym> e, tak bym daleko chyba nie posunął się w takim, w takim stwierdzeniu. Ale rzeczywiście... Ja tutaj... zawsze nadinterpretuję. <grym> <ludzi>. <grym> e, powiedzmy, może tak. Brubaker potrafi tak pisać. W sensie, że ten wątek romantyczny trochę właśnie taki, który ma chwycić nas za serducho, on często się w jego twórczości pojawia. Nawet jeżeli to jest historia, która nie wiem, ma opowiadać nie wiem, o rzeczach przykrych, złych, o tym, jak świat jest skonstruowany źle i, i, i tak dalej, jakie tutaj bezeceństwa się w nim wyprawiają, to gdzieś tam zawsze między słowami, między wierszami coś tam się pojawia. Mieliśmy to w palpie, mieliśmy w Reklesie. Mieliśmy dosłownie wszędzie. Nawet jeżeli to jest taka drobnostka, nie wiem, coś nie musi być to w ogóle, nie wiem, taki stricte miłosny. Może być to zastanawiania się bohatera nad tym, jak zapewnić godną przyszłość swojej przyjaciółce, tak? czy, też, czy też osobie, którą się opiekuje, z którą jest. Mhm. tak Więc to, to nie musi być nic takiego mocno miłosnego, czy, czy coś takiego. Więc on to potrafi jakby ubierać w słowa i, i przedstawiać, jak to mogłoby zostać, no, przedstawiać po prostu to w komiksie i we Friday faktycznie takie wątki dostajemy, które troszeczkę tonują tą akcję, spowalniają ją i to jest też bardzo dobre, tak, bo gdybyśmy cały czas tylko płynęli do przodu, akcja, akcja, akcja, no to jednak tutaj moglibyśmy jeszcze bardziej się pogubić w pewnych, pewnych rzeczach, ale czy to jest historia o miłości, powiedziałbym, że może bardziej o dorastaniu po prostu, mm -hmm. że jest to taka, no, z jednej strony no, wychodziliśmy o tych właśnie takich dram młodzieżowych o jakiejś takiej prezentacji tej relacji, którą, tak jak wspominaliśmy, być może każdy z nas gdzieś tam doświadczył. tej pierwszy pocałunek, pierwsza miłość, kocha, nie kocha, zrobić ten krok, nie zrobić, więc to wszystko gdzieś tam na początku tak. samym bardzo mocno było przecież wybijane. Natomiast później poprzez tą powieść przygodową troszeczkę rzeczywiście kryminał, tak, no bo drugi tom Friday, akcja jej, przechodzenie, łączenie tych wszystkich wskazówek, no to jednak gdzieś tam vibe kryminalny był wyczuwalny, nawet jeżeli to był taki vibe powiedzmy młodzieżowy, tak? że to jest taka powieść dla młodych detektywów, która ma nam przypominać też właśnie te powieści, na których Brubaker też się wychował, bo on też przecież wspominał, że te powieści gdzieś tam czytał, poprzez te fantazy i science fiction na sam końcu. Więc tak się zastanawiam, czy przypadkiem akurat tutaj wydawca niesłusznie, znaczy, że wydawca akurat trafnie tutaj napisał, że jest to po prostu powieść przekraczająca te wszystkie bariery gatunkowe, którą tak naprawdę ciężko jednym słowem jakby określić. Tak? Tutaj myślę, że tutaj stawianie Friday w konkretnym koszyku tutaj nie ma najmniejszego sensu, bo to nie jest powieść, która da się łatwo zaklasyfikować. No tak, ale na pewno możemy podsumować to wszystko stwierdzeniem, że coś co wychodzi z całej tej opowieści jest znakomita, to ta warstwa wizualna, czyli świetne rysunki Markosa Martina. One są właściwie przez wszystkie części na dość równym poziomie, ale ja bym trochę tę trzecią część wyróżniła z powodu kilku elementów. Przede wszystkim bardzo mocno podobają mi się projekty potworów. Tam ta scena, kiedy wychodzą z tego portalu i w jaki sposób są te istoty skonstruowane, mistrzostwo świata. Dostajemy też jeden kapitalny kadr, kiedy pradawne bóstwo przechadza się po lesie. To tak mocno w stylu studia Ghibli. Tak bardzo mi się skojarzyło z księżniczką od Mononoka, że mm -hmm. sobie nawet, nawet nie wyobrażasz. Jednocześnie też same mikrodetale, które są użyte w całej tej wizualnej otoczce opowieści, są też czymś niesamowitym. Dostajemy na przykład tam jeden kadr z łasicą i z jego cieniem, który jest, wiesz, tak pokratkowany, jak, jak cegły na ścianie. Kapitalny kadr. Nie, nic niby szczególnego, wyjątkowego, ale jakoś tak bardzo mocno mi siadło. No i e, Friday i okulary, czyli to, o czym już wspominałam te zbliżenia na oczy na to, w jaki sposób ta bohaterka również wizualnie nam się e, zmienia. Fakt, że pojawiają się te papierosy, które Friday pali podczas e, zatapiania się w myślach. To też jest zresztą fajna scena, kiedy Lancelot po raz pierwszy zapala papierosa z tego powodu, bo wszyscy palą to i on chce spróbować. Super. To jest zrobione. Kto tak nie robi? No właśnie. no właśnie, Bardzo życiowe, nie? E, a jednocześnie też bardzo chciałabym pochwalić jedną sekwencję, znaczy tam oczywiście jest więcej fajnych rzeczy do odkrywania i podziwiania, ale bardzo mocno podoba mi się ten moment wypadku z początku komiksu, kiedy to samochód łasicy uderza w drzewo i mamy tam świetne wykorzystanie czarnych kadrów. A bohaterka Friday znajdująca się na tylnym siedzeniu samochodu doznaje, no po prostu odpływa i od czasu do czasu widać, że jej świadomość wraca i wtedy widzimy normalny obraz, a kiedy znowu mdleje albo tam zamyka oczy, to wchodzą czarne kadry. Jakie to jest po prostu świetnie wykorzystanie tego, co mamy. No bo mamy ilustracje, mamy kadry różnej wielkości, mamy czarny, czarny kolor, ale w ten sposób jesteśmy w stanie opowiedzieć, w jakim fizycznym, w jakiej fizycznej kondycji jest nasza bohaterka i ja jako czytelniczka jestem w stanie to poczuć. Więc tutaj Marcos Martin, wow. Naprawdę kapitalna robota i, i widać, że bardzo mocno czuł te, te historie. No a twoje ulubione kadry? E, dwie rzeczy. Pełna zgoda Tylko w ogóle z, ty, z, ty, z, ty, z tym, co mówisz. Przede wszystkim bardzo mi się podoba okładka bo ona troszeczkę pokazuje to, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia w tym komiksie, że to będzie historia, która już nie tak mocno trzyma się tej rzeczywistości. Ta jakaś zmora atakująca Friday no, robi klimat. Troszeczkę być może nawet zdradza to, co dostajemy w fabule, ale jest taka no gdyby to była Friday po prostu w lesie, tak jakby to było przy pierwszej scenie, no to ona jest taka normalna, a ta powieść nie jest, ten, ten trzeci tom nie, nie jest normalny i on bardzo mocno idzie w takie abstrakcyjne, kampowe rzeczy, więc pasuje ta okładka po prostu dla mnie, no jest taka no, niecodzienna, nie tak. Z drugiej strony bardzo mi się podobało, oprócz tego co już wcześniej mówiłem, że mm, szczególnie te kadry, kiedy Friday przebiega gdzieś tam uliczkami miasta, gdzie te King Cross jest pokazane właśnie jak no, w takich klimatach londyńskich. To jest w ogóle chyba Nowa Anglia, jeżeli kojarzę. Mm -hmm, tak. E, gdzieś tam zostało wspomniane, więc te trendy. I znowu z, mamy śnieg. E, e, e, e, <suszy> tak, to znowu mamy śnieg, tak. Ponow ponownie mamy święta więc to mi się zawsze w tej serii podobało i tak zostało do końca w tym szczególnie w trzecim tomie podobała mi się ta korelacja pomiędzy rysunkami takimi przedstawiającymi nasz normalny świat z takimi wtrentami abstrakcyjnymi, kiedy jest taka scena, kiedy Friday, ona chyba zielona jest kolorystycznie, że ona tak wiruje, czy też różowa, już nie pamiętam w tym momencie. Więc, A przy tych podróżach w czasie? Tak, tak, dokładnie. Wiesz, mhm. to, to można byłoby bardzo łatwo zepsuć. Tutaj no, trzeba było jakoś tak wymyślić coś takiego, żeby to, to, to zagrało. Tak? No, to jakoś trzeba było przedstawić tą, tą podróż w czasie. I mam wrażenie właśnie poprzez Poprzez takie jaskrawe kolory, poprzez takie mm, szybkie jakby wrzucanie tej abstrakcji, no to fajnie to wyglądało, bo... No, psychodela to, to, to, na pełnej. Tak, dokładnie, ta psychodela, to można było zepsuć, a udało się nie zepsuć tego, więc to jest ogromny ogromny plus. I to chyba najbardziej zapamiętam, jeżeli chodzi o taką kolorystykę, no bo w większości przypadków to pojawiało się już wcześniej, tak? Te, te, te wątki mhm. niesamowite, czy, czy rysunki z Friday, która właśnie pali papierosy. To, to w ogóle jest fascynujące, jak ona dużo tych papierosów pali i wydawałoby się, tak. że żyjemy jednak no, w czasach, kiedy powstał ten komiks, kiedy już nie jest to takie popularne i no, takie akcentowanie tego jest nawet, powiedziałbym, że niebezpieczne, bo, bo zdarzają się takie no, no, komiksy, które no, zwłaszcza, że takie idące powiedzmy w stronę tego młodszego czytelnika, że pewnych wątków no, nie, nie porusza się. tak? Mhm. Więc tutaj wyjątkowo te papierosy m, mocno mi się rzuciły w oczy, bo ja nie pamiętam bohatera, który był aż tyle pali. <laughs> tak, tak, owszem, te, naprawdę, jakbyś, no, jak czytałaś kriminal, tam mhm. oczywiście te papierosy się pojawiają, ale one są takim elementem tła. Tak. Ktoś tam tak. pali przy barze, tak to nie jest główny bohater, a tutaj mamy bohaterkę. Ona rozkminia i <laughs> jednocześnie nie jara. Ja wiem, że to... No, dzień czy błąd ja wiem, że to jest, to jest pokazanie jej tej zadziarności właśnie i takiego kurde, indywidualizmu mimo Wiesz, wszystko. my już jesteśmy starzy nie pamiętamy, że czasami po prostu trzeba zajarać. No może, może rzeczywiście faktycznie tak było, no ale gdzieś to mi się rzuciło w oczy, mhm. ale całościowo naprawdę świetnie tak tutaj to zagrali i myślę, że pod tym względem trzeci tom tak samo dowoźnienie jak i wcześniejsze, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę i rysunki. No Oni też pięknie mówią o tym, że płakali, nie? Zamykając tę serię, mieli łzy w oczach i, tak, tak. i rzeczywiście tam ta, ta, ta, ta, ta, te przebitki z możliwą przyszłością Friday i Lancelota, to jest też coś takiego, co mocno mi ścisnęło gardło i, i też się zatrzymałam tam nad tymi kadrami i, i, i ogarnęło mnie wzruszenie, że do, dobrnęliśmy do końca. E, wzruszenie i też trochę, e, trochę smutek, bo z jednej strony, tak jak słyszycie, my tutaj mamy bardzo dużo uwag i nie wszystko nam tak się poukładało, jakbyśmy sobie tego życzyli jednak. Jakieś może zbyt duże oczekiwania były względem tego finału, ale mimo wszystko już tak na zakończenie tej naszej rozmowy powiem ci, że będę tęsknić za Friday, że już w momencie kiedy czytałam ten komiks i kiedy go zamykałam to już miałam takie uczucie, że tęsknię i że bardzo będzie mi brakować tej postaci. Mam nadzieję, że Brubajkar kiedyś może zdecyduje się na powrót tej bohaterki, o czy właśnie, na jakiś gościnny tak. występ mm -hmm. gdzieś tam. Nawet, nawet nawet, z czegoś takiego byłabym zadowolona, gdyby tam... Pojawiła się jako jakiś taki dodatkowy na w jakieś... wątek, mm -hmm. tak, wtrącenie. dokładnie. Tym bardziej, że on, on sobie tutaj zostawił też Furtkę. sporo furtek, no bo tak, cało mm -hmm. to... To, całe to ta, ta scena z przyszłością Friday i z tymi zagadkami i z tym, że oni będą właśnie takimi detektywami Można do wynajęcia. Można mm było -hmm. Tak jest i mam nadzieję, że, że, że, że to pójdzie w tym kierunku. Będziesz tęsknił? Zdecydowanie. <laughs> Tak jak, tak jak powiedziałaś tutaj, ten trzeci tom nie dowiózł pod no, różnymi kątami, chociażby pod tym zakończeniem, z uwagi na tą fantastykę, która została tak przedstawiona, a nie inaczej, na brak pewnych wyjaśnień. I na to za tym nie będę tęsknił. Chciałbym, żeby Brubaker jednak skupił się na rzeczach, o których wie jak pisać. Nawet jeżeli pewne wątki, nie wiem, powiela, tak, że pisze schematycznie, czy do pewnych rzeczy odwołuje się już w kilku komiksach kolejnych i są to właściwie te same wątki, to jednak mimo wszystko chciałbym bardziej, żeby szedł w tą stronę. Nie zabraniam mu eksperymentować, tylko niech cały czas pamięta, żeby to robić albo jakiś taki research większy, albo nie nie wiem, dawać sobie większą przestrzeń do tego, żeby móc to wszystko ładnie e, poskładać do kupy, więc za tym wątkiem fantastycznym nie będę tęsknił, ale będę tęsknił za główną bohaterką, Oj, bo tak właśnie. jak powiedziałaś e, to jest kończy się jakaś historia ja z tą bohaterką zdążyłem się zżyć, polubiłem ją właśnie za tą jej normalność <śmiech> za to nawet polubiłem właśnie to jest jedna z tych bohaterek no, napisanych właśnie przez Brubakera. Jak wiemy, on nie do końca sobie radzi też z postaciami kobiecymi, przynajmniej no, z takimi, chciałbyś powiedzieć, na poważnie, tak? No bo super bohaterskie postacie to tam jakoś mu wychodziły, ale one są jakby prostsze w zaprezentowaniu. Mm -hmm. Natomiast, natomiast faktycznie Friday mu się udała i za nią będę tęsknił i rzeczywiście mam nadzieję, że kiedyś, to co już wcześniej powiedziałem, że to zakończenie nie jest zakończeniem, że to jest tylko zamknięcie pewnego rozdziału, a ten kolejny rozdział gdzieś tam na horyzoncie w głowie Brubakera się już majaczy. To tego będę życzyła Tobie, będę życzyła sobie, będę życzyła słuchaczom, którzy razem z nami zakończyli przygodę z Friday i z magicznymi stworami z miasteczka King's Hill I powiem wam szczerze, że chciałabym mieć taki zegarek, który cofa w czasie po to, żeby wrócić o kilka miesięcy, czy tam o rok i móc przeczytać tę historię od nowa jeszcze raz. Nie znając tych wszystkich fabularnych twistów, tylko cieszyć się po prostu e, tą bohaterką. Sylwku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za wszystkie poprzednie rozmowy o Friday. Mam nadzieję, że rzeczywiście usłyszymy się szybciej i że teraz e, Brubaker zaprezentuje nam te oblicze, które najbardziej lubimy. Ja również Tobie dziękuję. Dziękuję drogim wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali z nami do końca trzeciego tomu i mimo wszystko zachęcam, żeby każdy przeczytał tą serię, nawet jeżeli, tak jak być może wybrzmiało z naszych słów, nie do końca ten trzeci tom nam się podobał, to jednak naprawdę warto z tą mm -hmm. serią się zapoznać. No to tak, pokazujemy Faka potworom i zamykamy się w kwaterze głównej, aby knuć, a za dzisiejsze nagranie raz jeszcze dziękujemy i do usłyszenia już wkrótce w konglomeracie. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Cześć. Cześć.